Subiektywny Podcast Sportowy 103. odcinek subiektywnego podcastu sportowego nagrywany bardzo późno w nocy w sumie. No to już Wiesz, to ostatnio, rano. Tak? Żadna niespodzianka <gry> nie żadna <gry> niespodzianka. nie ostatni raz. Redaktor, że Erneście chciałeś coś powiedzieć Myślałem, nie Myślałem, powie, że powiesz, znowu... że nic ująć, nic ująć. Nie e. Myślałem, że znowu powiesz, że w eksperymentalnych warunkach, bo po raz kolejny jest jakiś nowy eksperyment. Żaden eksperyment, żaden eksperyment, eksperyment tutaj. to jest wszystko, wszystko, jest tak, tutaj. Najbardziej wszystko jest jest przemyślane. Tak. Każdy odcinek nagrywany jest na zupełnie innym sprzęcie od chyba <gry> czterech tygodni, dlatego niektórzy słuchacze ostatnio, to znaczy poprzednio... Bo nie wszystkie eksperymenty są udane. No i ten poprzedni był średnio udany, ponieważ okaz okazało się, że bez tak zwanych pop-filtrów czasami się nie da. A poza tym, że niektórzy mają niewywałe zdolności do mówienia obok mikrofonu. Coś patrzy na siebie. A nie zmienia to faktu, że z pop-filtra też można wyćwiczyć i nie mówić na przykład tak No może. Twardego P to nawet człowiek, który obchodzi 50. urodziny w tym tygodniu, czyli niejaki Bono nie umie zlikwidować. Bo on tego pewnie nigdy nie próbował. No no nie, ja myślę... bo, on nie, bo on nie zarabia pieniędzy na, na, mu, na śpiewaniu twardego P. Ja, Prince też ma tak. Mimo wszystko no, chyba. Ale o, o łatwiej ma bo się Prince nazywa. Dlatego sobie kiedyś zmienił na symbol, na, na symbol, symbol tak. albo the, the, the artist coś tam. Coś tam jest nie znany no jest tak. coś. No, A propos dzisiaj były 60 urodziny Stevie Wondera i z między innymi z tej okazji. Znaczy już wczoraj właściwie. Wczoraj, wczoraj w... właściwie wydał płytę, na której na gitarze gra nie i Prince. Zresztą całkiem zgrabnie. To, zwłaszcza, Wtedy że jest doskonały gitarzysta Jest perkusistą. To. Prince. Yy, Myślę, że Prince a, gra na każdym instrumentie. Ta wielka... To, myślałem, myślałem, że ta wielka czarna lat... murzynka z New Powered Generation to <laughs> <laughs> Nie, to czaka Kan. Ale to nawet też nie ona była. No nie, nie to, to nie ona. Chciałem jeszcze dodać, jeżeli jesteśmy przy tematach muzycznych, że redaktor Zawada bardzo mnie zaskoczył, ponieważ przyszedł tutaj na nagranie podcastu, a potem przez pół godziny słuchał z rzężących głośniczków z laptopa country. Co? Po, no bo to się, się zdarzeje, upodabniam się do Willy Nelsona. Fizycznie też trochę? No dobrze, że nie do Dolly Parton. No właśnie, widzę, że, że ogoliłeś trochę brodę. No właśnie. Nie, no bo już wchodziła mi w oczy. Co prawda, ostatnio koleżanka mi też powiedziała, przyszedłem do pracy, spojrzała na mnie i powiedziała, że zaczynam tak wyglądać, Będę, czy niedługo będzie tego była drobne pieniądze. <grymne> <grymne> <grymne> No jeszcze chwilę. jest Później. to sposób na zwiększenie dochodu. A maksymalizację zysków. zostajemy podcastowym w sumie, sumie Top. Tylko bo... Ernest nie no. ma. Ale to tak jest tak. jak to, w to, to, to, tam człowiek... to On się powinien nazywać Broda tak, w związku tak, z tym. Tak, tak. Joszko. Joszko. Joszko. Mówić, Joszko" tak, tak sobie żartujemy. Ktoś by mógł pomyśleć, że to jest podcast sportowy. Nie. Hmm. Tak, a w ogóle a propos podcastu sportowego chciałem powiedzieć, że praktycznie rozstrzygnęły się losy mistrzostwa Polski, co zauważyłem, że konkurs dla słuchaczy, w których się rozstrzygnąłem. Nie wspominaj ja o komentarzach. <gry> A właśnie. No rozstrzygnął się. Yy, co za Amazonką i konkursem? Ty miałeś wysyłać. Nie. A, mamy niepodzielone kompetencje. Przepraszam. Przepraszamy, halo. Klasyczny, klasyczny Pogadamy ale, o tym po, po programie. Ja kiedyś, kiedyś wyślemy te nagrody, szanowni drodzy słuchacze, ale oni jeszcze... Ale już wygraliście, do się, słuchacze jak dostaniecie. Ale cały czas jeszcze chcą pisać wiersze. No i bardzo dobrze. Nie, nie, Czyli nie mamy cały pretekst, jeszcze. że konkurs trwa. Nie I, no, no, I dlatego to nie, trwa, nie wysyłamy nagród. Jest, jest szansa, że Szymborska, oprócz Nobla, będzie miała od nas płytę. Pani na Wisławo. Zapraszamy gorąco takie poe poezje na temat sportu albo jego okolic. Wisława napisała coś o sporcie, chyba coś tam napisała, coś napisała. Coś tam, coś tam było w latach 50 -tych. Te w latach 50 się chyba nie odchodzi nadają się od tego. Tam, odchodzi się od <laughs> tych wierszy są za mało realistyczne. I Waszkiewicz też wtedy pisał chociaż Broniecki na przykład wtedy pisał całkiem niezłe wiersze, przynajmniej od strony formalnej. Ale nie o sporcie. Tak, ostatnio w dwójce można było usłyszeć jak sam je czyta i są takie nagrania, też słyszałem Dobrze. Mistrzostwo Polski się rozstrzyga, wy tu jakiś pierdołach typu poezja. A wiecie, że Bronieski poezja. Broniewski był oficerem zawodowym, żołnierzem, Zupakiem. Nie wiem, czy się orientujesz. Zupak to jest żołnierz? No, Zupak to jest taki, taki podoficer, który szkoli młodych żołnierzy. Tak no, zwany trep. Bo on był przecież legionistą. I był, nie wiem, czy wiesz, że Bronicki był, był, był, <głos> <ma> <głos> był odznaczony Virtuti Militari nie. Poza tym, za wojnę 20 roku. za 20-letnią. To, to był prawda. taki subtelny poeta, który potrafił, że tak powiem, przypierdolić. <głos> <głos> był inny subtelny poeta, który nie potrafił i, i, i wziął zginął. Baczyński się nazywał. Tak, to prawda. Chodziłem do szkoły podstawowej imienia. Tego, ale tego, on, on, czystofa, czystofa, on, on też potrafił A my też bo jego zachowały się przekazy o tym, ja jak to y, razem z Gajcem bodajże bronili kolegów Żydów przed wojną się wydawali w bójki z różnymi endekami młodymi, także potrafił też tak, tak, tak to nie. jak był taki widziałem, był... jak widziałem o, ale... zdjęcia Baczyńskiego to mam wrażenie, że niewielu Żydów był w stanie obronić <śmiech> nie, <śmiech> ale, ale postawa ale... szlachetna <śmiech> wiecie, może nie wyglądał, ale był żelasty że, że tył... No właśnie, ja, ja, to już teraz wrócimy do sportu. Nieraz na siłowni widziałem, że tacy, co nie wyglądają, najwięcej wyciskali na sztan to prawda. sztanki, no bo wychodzi taki wielki kloc. Najsilniejszym którego tak. widziałem, że miał najsilniejszą rękę i kładł wszystkich był nasz przyjaciel Szymek, który no, w ogóle no. nie wygląda. No. Kubuś, Kubuś krwiobieg, doktor też no. słynął z tego, że wygrywał na rękę ze wszystkimi, mimo tego, że nie wyglądał. No dobrze, możemy mówić. mi się nie wiem, dlaczego jakieś dwa wersy z wierszu wiersze z Wierszu nagle. nagle? No bo ci się kazali uczyć. Kazali w mi się w mojej podstawówce uczyć. I to. tak miałeś dobrze, bo ja chodziłem do Konopnickiej. <śmianie> Zależy po co do niej chodziłeś. Mój kazuzo, że wolałbym chodzić do Koleplickiej, niż zobaczyć scenę. Ja, tak, ja też powiadam taką prezentację. Ale nie rozumiem, szkoło, piękne piękności. Nie, nie, nie. I człowieka to prawda. Chodzi, chodzi ci o zielone liście? Zielone liście? Maria. To są jakieś kieleckie nie, dykteryjki. Nie, nie, się no, że zanim padłeś jeszcze ziemię i przeżegnałeś ręką, czy to była Nawet butelkę czy to serce pękło. No to Baczyński. Takie był Baczyński. Tak, w porządku bardzo. Konopnicka z, z naszą szkapą, daj spokój. No ale stwierdziła przynajmniej, że jest jedna rzecz, której kobieta nie jest w stanie zrobić tak jak mężczyzna. Ja obchodziłem do szkoły podstawowej imienia Sobieskiego, a Sobieski pisał listy do Marysienki. Niczego nie potrafisz zrobić. A ja chodziłem do. Olacz Muru na Jakbym miał mówić no o cytatach, który mi się jeden przypomina, jaki napisał, że. Na Wiedeń. Moja duszko, niedługo wracam do domu, będę za dwa tygodnie, nie myślał. Ja chodziłem do szkoły imienia Aleksandra Zawackiego. Nie ma się o, uf, to Ale teraz jest generała Maczka. Na Ale no, słusznie. Dobra, to faktycznie jest najdłuższy wstęp. I czy no właśnie, Dawid Villa będzie w Barcelonie, czy nie? Będzie, będzie. To tak już? Od razu to przechodzimy. Znaczy, ja tak stwierdziłem, znaczy, czy... na to lekarz. Z grubej rumej posunął. Będzie, no bo A prawdopodobnie i Walencja nie ma innego wyjścia, i Barcelona nie ma innego wyjścia, bo sądząc po tym, w jaki sposób niewprowadzany na boisko jest Jairi nawet w meczach, które są rozstrzygnięte od dawna, no to takie klasyczne pożegnanie w Guardioli z zawodnikiem. To pies butelka idzie na spacer. Znamy nam skądinąd. Nie przerywaj sobie. No, tak myślę, że Henry dostanie wolną rękę na rok przed zakończeniem kontraktu i pewnie wyląduje w Nowym Jorku. Co ciekawe, wcześniej wyląduje na Mistrzostwach Świata, z tego co wiemy, raczej. Tak, to na razie kadra jest jeszcze taka, Szeroka. Mówią, szersza, jeszcze tam paru ludzi z niej wypadnie. No, tak, tak, no ale no, jeżeli jesteśmy przy... No, mało tego, podobno tak pisze prasa w Hiszpanii i madrycka, i barcelońska, że... W przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony ten transfer, już że to, no Tak mówią. Że, że, że już wiecie, na mistrzostwa, czytniczy. na zgrupowanie, WIA pojedzie jako zawodnik Barcelony. To jest, in, to jest informacja, znaczy log, to by było logiczne, tak? że jak ma grać z Szawim, Iniestą, Pedro niech sobie już gra z nimi na zgrupowaniu kadry i później no, w, w za... okresie przygotowawczym. No, Dla niego nie to nie okresie... Nie będzie musiał głowy zaprzątać na Mistrzostwach Świata y, transferem i tym, czy gdzie będzie grał w przyszłym sezonie, tylko już będzie... Znaczy, myślę, że to zawodnik świetnie pasujący do stylu gry. Tak, badania, tak zdecydowanie. To jeden z piłkarzy, którzy najlepiej wychodzą do prostopadłych piłek na świecie. Do tego może grać na boku i na środku. No, tak, dobrze się już znają z chłopakami. No, no idealnie. To, to, to, to taki transfer bardzo logiczny. Ten transfer, o którym mówiliśmy w ostatnim przy ostatnim odcinku Di Marii się trochę skomplikował ze względu na to, że Benfica zdobyła mistrzostwo, a to jest klub, który, nie wszyscy o tym wiedzą, jest największym klubem na świecie, jeżeli chodzi o liczbę socjos, czyli tych tam kibiców Którzy mają wykupione karty. Bo bardzo... troką, nie wiem, czy zauważyłeś zabawne jest, że w reprezentacji Portugalii tej szerokiej, którą Carlos Kaj rozpowołał, powołał, jest jeden piłkarz Benfiki. No tak, ale w Benficie w ogóle gra niewielu piłkarzy z Portugalii. No w paru jest, ale mimo wszystko no. dziwne. No w Brazylii jest więcej, bo jest dwóch tak. powołanych. W Argentynie chyba też jest więcej. No może być. Y Szkoda? Mówi, że w ogóle sporo zmian transferowych się szykuje. Y no, znaczy tak. Y te kluby, które zakontraktują piłkarzy, tak jak zrobił to kiedyś Juventus Turyn przed y mistrzostwami w 1982 roku z, Józef y z Józefem Bońkiem. <laughs> Nie wiem dlaczego, pomyślałem o Błynarczyku, powiedziałem, bo niech im się skontaminował. I bo... powstała fantastyczna efemeryda. No, to no, to s... taka dosyć a... potworna. Doskonały trasie. Bo jednocześnie Bony. broni i strzela. Wyrzucać. Sa, sa, sam siebie broni i sam sobie strzela. Mógłby, wiesz, wyrzucać, wiesz, wiadomo, że Józef Młynarczyk słynął z tego, że wyrzucał piłkę, która Te, spadała za, wykupują, po, tak? za połową boiska, więc ten mógłby wyrzucać, po czym doganiać ją za połową i kończyć jak? Jak, trochę jak Królik Bugs, który grał sam ze sobą w tenisa. Albo już wspominany wielokrotnie Budyń. Ale Budyń miał przeciwnika, a Królik Bugs robił za siebie bardzo przeciwnika. No faktycznie, tak. potem no, został jak Chuck Norris, jako jedyny człowiek, który wygrał w tenisa ze ścianą. <laughs> No więc Józef, rzeczony Józef Boniek. No, świetny Dobrze, interes, bo, bo kupowanie zawodnika, któremu wyszły mistrzostwa, przed mistrzostwami, jest to tyle mądrym posunięciem, że po mistrzostwach może kosztować wielokrotnie więcej. Nie ma tego ryzyka z Lewandowskim, bo jemu mistrzostwa nie wyjdą. Ale też, ale też ich nie spawrze. No, no to na pewno. Tak, tak. No, ale tak. chyba, że mu wyjdą bokie. No. To jak w dobrym pubie usiądzie, to może mu wyjdą. Ale nie wydaje się tego typu zawodnikiem. Na przykład jak, jak obniżyć swoją cenę grając w meczu, pokazał Mariusz Job. Dosyć skutecznie, że tak na chwilę przeskoczę. No ja myślę, że jakby, jakby właściciele... Właśnie, że jakby, właściciel, jakby właściciele Wisły Kraków wiedzieli, co Job zrobi w przedostatniej kolejce ligowej, to prawdopodobnie zapłaciliby mu grube pieniądze, żeby został w Moskwie. On by tam, albo gdziekolwiek, nawet na Karaibach mógłby siedzieć pewnie z rok za, za te pieniądze, bo, no bo umówmy się, taki gol to dużo kosztuje pieniędzy. Liga Mistrzów, eliminacje, prawa no, jeszcze tam się no, tak, tak no, Teoretycznie jeszcze się może zdarzyć wszystko, ale... Odra Wodzisław bardzo, bardzo się, się, się poddaliło. Nie, nie Ograwisław. Nie, nie, to to jest takie trudne. Zagłębie, tak. Zagłębie Lubin musiałoby wygrać w Poznaniu maja. Albo zremisować. Chociaż. Albo zremisować. No nie wierzę w to, że, że Lech jest w stanie to wypuścić. A ja swoją drogą okoliczności, no to wszyscy, chyba nasi słuchacze widzieli okoliczności, w jakich to się wszystko zmieniło. Ja to obejrzałem nawet ostatnio jeszcze raz i gwizdek, który kończył mecz Lecha był praktycznie równo, równo z golem strzelonym przez Mariusza Jopa. To było praktycznie w tym samym momencie. To jest tak, że pokazywano na przykład w Kanal Plus Pub, w którym kibice Lecha część oglądała mecz Lecha, a część jeszcze patrzyła na mecz Wisły z Krakowią i część cieszyła się ze zwycięstwa Lecha, a w tym momencie druga część pubu zaczynała świętować bramkę dla Krakowi strzeloną przez Jopa, co zlewało się w jeden, yy, w jeden entuzjastyczny okrzyk yy, w, wykonaniu, w wykonaniu kibiców Lecha. Zapewne hip, hip, hura. Hurra w ogóle. To najgłupszy okrzyk, jaki w ogóle. Zawsze od nic nie znaczy, chyba, nie? kurra no jak jesteśmy przy losach tego mistrzostwa kraju to powiem szczerze że też obejrzałem sobie wielokrotnie bramkę Głowackiego dla Wisły w nie nieuznaną tą nieuznaną i nie pojmuję dlaczego została nieuznana jeżeli tam był faul jakikolwiek znaczy teoretycznie sędzia niby zagwizdał faul na bramkarzu którego ja nie widziałem i próbowałem się dostrzec ten faul. Je, jeżeli już widziałem tam jakiś faul, to widziałem faul na Głowacki w momencie oddawania strzału. No, czyli generalnie, gdyby Głowacki nawet tego gola nie strzelił, to powinien być rzut karny. No a poza tym, wtedy kiedy Arboleda biegł razem z tym całym zawodnikiem plichem, nieszczęsnym piechem. piechem, co nie umie leżeć wtedy, kiedy powinien, to, no to Arboleda faulował go, ewidentnie moim zdaniem. Może nie na żółtą a to kartkę, może... a... Ale, no, ale to był fałsz, bo to nie było celowe uderzenie, ja bym tam mu kartek nie dawał za to, no niemniej przewrócił go. No, no, no, przewrócił, nie ma uderzył. Tamten się przewrócił. Akcja poszła w drugą stronę. Robert Lewandowski zachował się na tyle elegancko, że śledził kątem oka, co się dzieje z piłkarzem ruchu chorzów. Na nieszczęście, dla, przede wszystkim dla Wisły Kraków. Tamten postanowił wstać. O trzy sekundy za wcześnie. O trzy sekundy za wcześnie, bo gdyby wstał. Bo, bo Robert Lewandowski spojrzał i chciał wykopać piłkę w trybuny ewidentnie. Nawet miał ułożoną tak nogę, że, że już chciał ją wykopać w aut, ale zobaczył, że, że zawodnik ruchu wstał i się przemieszcza w stronę środkowej linii boiska. I w tym momencie się obrócił i, i podał po prostu tą piłkę do, do Kriwca. Na Kriwiec, że umie strzelać gole. No to już no, Tam też tam jakieś koszty chyba był, bo to też tak no wpadło tak wpadło tak, tak to... dziwacznie dosyć. Tak, tak. Bo, znaczy, bramkarz moim zdaniem się spodziewał, że, że piłka wpadnie raczej w długi róg niż, niż w krótki. A Kriwiec w ogóle nawet nie spojrzał w stronę bramki, tylko instynkt ma, więc zamknął oczy i, i strzelił. No i wpadło. Wpadło na tyle no, ba bardzo szczęśliwie. Bardzo dziwne. Już dawno nie pamiętam tak, tak, właśnie takiego rozstrzygnięcia. No, rozmawialiśmy. W żadnej lidze, tak Rozmawialiśmy o tym wczoraj, że jeszcze nie wiem 10-15 lat temu to odżegnywalibyśmy od czci i wiary wszystkich i myślelibyśmy, że to jest kompletnie sprzedana kolejka, tak? No, przez nie, jednych te, te, puszczona, przez drugich No tak, ale też rozmawialiśmy, że to, to, tego się nie robi po w ten sposób, no bo to... No nie da się wyreżysrować. Wyreżysrować, by to wszystko było w ciągu tam 15 sekund się, się, się rozegrało, to raczej ciężko. Jeżeli to by miało być ustawione, to by sobie to załatwili gdzieś tam wcześniej, chociażby kwadrat przed końcem. No. Znaczy było takie mistrzostwo, które ja wspominam z rozrzewnieniem, bo byłem wtedy w Wiedniu e, i e, w, wyszedłem na chwilę do toalety, mistrzem Polski e, była Legia, jak wróciłem z toalety, mistrzem Polski był Widzew. E, natomiast z... no, mówisz o tym meczu słynnym. Tak, tak. Natomiast Jeszcze było takie mistrzostwo, że najpierw była... Y... Legia, potem był chyba ktoś tam, a na końcu mistrzem był Lech w końcu, bo Le też chyba Legia, Legia i, i widzę się, ŁKS. się ścigali w ilości strzonych goli. No ale to był ewidentny przekręt. No tak, tak, tak. Natomiast nigdy tego przekrętu nie udowodniono w żaden sposób i Legii odebrano mistrzostwo, odebrano później uks owi i dano je Lechowi Poznań, co jest zupełnie kuriozalną decyzją, bo... No bo niby z jakiej paki, nie? No, nie wiem, do dzisiaj. Ja jakbym był kibicem Legii, to bym sobie to mistrzostwo normalnie dopisywał. No bo oni ja... sobie dopisują. No i słusznie. Plus jeden bym sobie po prostu robił tam. Tak jak ja sobie robię w meczach derbowych między Barceloną i Realem Madryt. Taki remis 2 do 2, na który nigdy nie powiem, że, że był remisem. Kiedy to Rivaldo strzelił trzy bramki, a trzeciej kompletnie prawidłowej w ostatniej minucie sędzia nie uznał, ponieważ uznał, że na tak zwanym pasywnym spalonym było dwóch zawodników Barcelona którzy kompletnie nie zasłaniali bramkarzowi pola widzenia. No i tak, tak sobie pan sędzia wtedy wymyślił. Dla mnie to zawsze będzie 3 do 2 dla Barcelony, koniec, kropka. E, no. Nie <głos》>. idziemy Skala zjawiska jest trochę inna. Tak, tak. No, natomiast presja i oczekiwania towarzyszące obu wydarzeniom pewnie podobne. No, tam legioniści oczekiwali bardzo mistrzostwa kupili parę bramek od Wisły. Ja będąc młodym, młodym niedoświadczonym kibicem, wiedziałem, że jeżeli dwóch y, obrońców Wisły Kraków zderza się ze sobą czołowo, padają teatralnie, a, a później leżą i pozwalają kolejnym zawodnikom Legii Warszawa zdobywać gole. I nie pamiętam, czy w tym meczu, ale w jakimś meczu pamiętam, jak Durzyna zostawia, zostawiała pułapki offside'owe, ale jeden zawsze akurat dubał w nosie i się patrzył w niebo i zapominał wybiec. I to też było rewelacyjne. I jeszcze stał z boku na taki żeby nie przeszkadzać. Znaczy, jeżeli, jeżeli, jeżeli można znaleźć... Znaczy, żeby nie czasu na je, Jeżeli można te bramki legi znaleźć na YouTubie i ktoś je wygrzebie, to bardzo prosimy o umieszczenie ich pod tym odcinkiem, bo to są najbardziej kuriozalne gole. Znaczy, goleni, na, jeżeli, tylko bo tam no, tak Jeszcze przecież, na uks tam, były, tam chyba 7-0 były, było. były, były tam, tam, wyścigi. Tam gole padały po prostu. Co mian, Monty na Że nawet nie starali się, żeby to wyglądało realistycznie. Nie, nie starali się. Do pewnego momentu tak, ale... Słaby poziom aktorstwa. Do pewnego tak, no ale później trzeba było szybko nadganiać, tak? No bo tak. tak. To wyglądało trochę. Jak, jak się okazało, że tam, tam ci dni, to trzeba było nam z Brazylii. gol Jojki, rzucony do własnej gram, bramki, to jest w ogóle. To jest, to jest właśnie ten kaliber. No, znaczy, no, absurdalne zupełnie to, było, to były spotkania. Oni chyba ze Stomilem grał wtedy EKS. Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Ja, nie, ja nie pamiętam. Ale, no, ale to, to się to, to się czasy. no to, to były czasy. To były czasy. Dobrze, że nie wrócą, a, że, a jeżeli jesteśmy przy nie dawnych mnęcieje. czasach... Znaczy, nie, no takich meczów to naprawdę, to już, nie wiem, to, do prokuratury można lecieć prosto po czymś takim, no. no a jak jesteśmy przy tych wydarzeniach historycznych widzę, no to 60 lat potrzebowała Polonia Warszawa i potrzebowała trenera Bakero i zawodnika wychowanego w Barcelonie, żeby... Świetnej formy Legii. Legia podobno zawsze powinna wygrywać z Polonią, tak twierdzą kibice Legii. No to że I... no no tak kibice, kibice, kibice Barcelony twierdzą, że zawsze chyba, powinna że wygrywać trzy kolejki, z Chyba, że trzy kolejki przed końcem zarząd głosi, że ośmiu piłkarzy wrzuca na bruk plus trenera. Wtedy motywacja w zespole podejrzewam mocno spada. Tak. A słyszeliście... Ale mecz derbowy to jest podobno mecz derbowy i nawet drużyna taka jak Krakowia, która też do Dostawała bęski regularne ostatnio, potrafiła się jakoś tam ogarnąć i przeciwko walczącej jednak o mistrzostwo Wiśle-Kraków stanąć i powalczyć. Legia, no, się, że tylko, tak że, tylko, że w Legii nie ma zawodników z Warszawy, no, wypuszczenie Smolińskiego i, i Jarzębowskiego. I Jarzębowskiego. No, gdyby to byli zawodnicy pokroju nie wiem, reprezentantów Polski, nie wiem Lewandowskiego i spieli się, to może by coś był było... Był jest z Warszawą właśnie. Tak, i Legia go nie chciała swego czasu, bo okazało się, że był za słaby. Czyli zapytać się, czy słyszeliście o tym, jaką propozycję złożył Józef Wojciechowski trenerowi Bakero? Józef Boniek? <grym> Józef Józef Boniek. Józef, da mu milion Józef, za mistrzostwo. Józef, A, tak, tak, że, tak. To jest bardzo ciekawe, ponieważ zaoferował mu za teoretycznie, jak to w każdym klubie, tak, za teoretyczne mistrzostwo w przyszłym, w przyszłym sezonie, albo premię dodatkową w wysokości miliona złotych, albo uwaga, 20 za symboliczną złotówkę, 25% akcji klubu. I co wybrał Bakero? Milion. Nie, 25% akcji klubu. No masz. I to jest bardzo ciekawe moim zdaniem. Ja pamiętam no. taki... Przykład no? przytaczany tu już nie nieraz. Można by to... powiedzieć, że nie wierzy w to, że zdobędzie mistrzostwo, więc i tak to jest symboliczne i chcę pokazać, jak ale... bardzo mu zależy. Ale z... Znaczy, ja nie wierzę w to, że Bakero nie wierzy w to, co robi, bo podróżynie przede wszystkim widać, bo to nie jest tak, że... E, poczekaj, ale to chodzi, niech wierzy, no to jeżeli wierzy, że uda mu się w przyszłym sezonie y, zdobyć mistrzostwo kraju, to to by oznaczało, że on jakby myśli o tej swojej pracy w Polonii, nawet nie na jeden sezon, tylko na jakiś dłuższy czas, bo naprawdę zaczyna mu zależeć na tym klubie tak? Jeżeli no, woli to... wziąć akcje klubu, które są jakby tutaj niepewną sprawą, niż milion złotych, które może następnego dnia zapakować i pojechać z powrotem do Barcelony. Znaczy, to jest człowiek bogaty. Jemu to, to jest nie. tak, że ja wiem, że milion złotych to jest dużo pieniędzy. Ja myślę, tak? że to nie jest argument, że ktoś jest bogaty, to miliona złotych nie weźmie. Tak, ale, ale są trenerzy tacy na przykład jak Luis Enrique w Barcelonie, czy Guardiola, który pracował za bardzo nieduże pieniądze w pierwszym sezonie. I nie wyglądał na to, że, że zdobywa sześć pucharów po to, żeby zarabiać pieniądze, tylko raczej po to, żeby budować siebie jako, jako trenera, jako postać w historii klubu, w historii futbolu. No tak? właśnie o to mi chodzi, ale z tego by wynikało, że Bakero chce budować siebie jako postać w historii Polonii. No dobrze, no, takie jest miejsce jego pracy, to świadczy o profesjonalizmie trenera. To świadczy o tym, że jeżeli zostawia wszystko za sobą, tak? No, on i tak wiele rzeczy zostawił. Mieszka tu praktycznie sam, tylko z bratem w tej, w tej Warszawie. To ich środowisko jest... Akurat związane z Barceloną, takie, że, że, że, że ludzi z samego miasta jest niewielu. On głównie spędza czas na stadionie i spędza go 90% na dobę. Śpi w domu, a resztę, a resztę, a resztę spędza od, od, mało od, śpi, od mało śpi. Mało śpika, od śniadania. Od śniadania do od, od, od, od śniadania do, do, do drugiego śniadania. Do tak, śniadania, dokąd mu telewizor wyłączą w czarnej koszuli, to siedzi tam w, w tej czarnej koszuli. Tak? No, i, no dobrze, no, jeżeli ktoś ma. To jest że czarna koszula to jest taki pub. Jest... Nie chodzi o to, że bakiera tam siedzi w czarnej koszuli. Pop. Tak, tak. No. Znaczy, wolę trenerów, którzy myślą o swojej pracy i przyszłości w ten sposób, niż o takich, co to. No to właśnie, bo chyba kolega, redaktor tak, Kondraciuk tak, to miał na myśli. Tak delikatnie no, próbuje no, tak, to tak, mam, mam wrażenie, że macie to samo zdanie, a tylko się ze tak. sobą sprzeczacie. Nie, ja mam wrażenie, że mamy to samo zdanie, ale redaktor zawada jest w nastroju polemicznym. I próbujecie przekonać <śmiech> i cię przekonać, no, do jego tego zdanie, z z zdania, bo i tak posiadam. się masz. Ale jego ale zdanie jest ja bardziej o to, Ale ja się... chodzi o to, żeby przebę był przekonany jeszcze bardziej. Że to nie jest jego zdanie, tylko to jest, przepraszam, mikrofon, że to jest zdanie reaktora Zawady. Tak, które ja sobie przywłaszczyłem niecnie. Tak. I ośmieniłem... Do wczasu, tego ośmieni... do... ośmieniłem się wyrazić je pierwsze A do tego zawodnik Andreu, którego to trener Bakero kupował jakby na własną odpowiedzialność I powiedział, że on się tu sprawdzi Rzeczywiście okazuje się, że chłopak ma duże wyczucie czasu i wie kiedy strzelić pierwszego gola w barwach Polonii Bo strzelił go w bardzo odpowiednim momencie i odpowiedniemu przeciwnikowi. Powiedział, że to zdecydowanie najważniejszy gol w jego karierze dotychczasowej. A tam parę goli w niższych klasach rozgrywkowych, ale również w Primera Division parę goli strzelił. No, jak się przypodobać kibicom? No, wiesz co, no, tam w Chichon nie gra się meczów derbowych, tak? To jest pojedynek, jednak wydawałoby się, że Ale powinien myśli, być o że coś. Czy on czuje derby nie wiem, miesiąc po przyjeździe, czy dwóch? No, Nie, no, no więcej, on tu jest no, od, od, od lutego, od no, no, no, stycznia. To no. czy, czy czuje derby? No. Powiem ci, że jak patrzyłem na ławkę Polonii, na to, co się działo po golu i w ogóle w różnych sytuacjach, to drużyna żyje bardzo. Niezależnie od tego, czy to są obcokrajowcy, czy nie obcokrajowcy, nie. wygląda na to, że oni wiedzą po co tam są. Bakero wygląda na mocno skoncentrowanego w czasie meczu, co jest jakby typowe dla trenerów, którzy bardziej skupiają się na przebiegu meczu, na tym jak wygląda konstrukcja akcji i tego jak gra zespół, a nie na wyniku, bo wynik jak sama nazwa wskazuje to jest to co jest istotne po 90, po 90 minucie, na zakończenie choć jak tak. pokazuje życie po 90 plus. Po 90 plus, tak, to zawsze Guardiola, co mnie zawsze rozbraja, potrafi powiedzieć, że Drużyna zagrała świetny mecz, wtedy kiedy wynik jest marny. On w ogóle, jakby wyniki dla niego w ogóle nie istniały. Nie? On komentuje te mecze Drużyny tak, jakby nie patrzył przez pryzmat tego, co jest na tablicy. No. no bo to jakby wpisuje się trochę w to, co mówiliśmy w poprzednim podcaście. Że... W piłce nożnej często to właśnie tak wygląda, że drużyna, że jakby wynik czasami jest wypadkową tak wielu rzeczy, że czasami nie odzwierciedla tego, co było na boisku i rzeczywiście, jakby jeśli drużyna gra dobrze, to... Jakby to, to powiedział jakby tej... Andrzej Zedorowicz, na tym polega piękno w futbolu. Tak, to w, tej, w tej masie rozegranych meczów, jeśli drużyna gra dobrze, to i tak większość z nich wygra, a, a czasem, no po prostu trzeba przegrać. Czasem, trzeba. Czasem trzeba przegrać, żeby potem wygrać. Czasem jest wrotnie. Tak, jak są w e... Polskiej lidze, to nie wiem, warto też spojrzeć na to, co się stało na dole tabeli, bo tam, Oj, tam, tam się dobre, dziwne rzeczy działy. Dobre zamieszanie nastąpiło, no i wygląda na to, że po ilu 13 latach chyba, odra Wodzisław, mimo spektakularnych transferów, ech, ech. z których trochę się naśmiewaliśmy tam później na średni, A Potem, jeden no, słuchacz... potem, potem, no, potem mówili, że. No, tam twierdził, że, że się, że się odrał uczyniło. I przez chwilę rzeczywiście jakoś wyglądało, taki początek, że taki początek wiosny mieli taki, że wyglądało, że może coś z tego wyjść, no ale później się okazało, że to jednak taki. Znaczy, śpiew trochę to że, to, że Odra, to, że Odra miała pomysł na strajk yy, Kolos na dzienianych nogach, to kolejny. To, że Odra miała pomysł na strajk na tydzień przed y, tym meczem nie chcieli w ogóle wyjść na trening bo coś tam, pieniądze, coś tam w, w takim momencie to się nie myśli o pieniądzach. Zwykle od y, 200 lat strajki zwykle mają coś tam wspólnego z pieniędzmi, <śmiech> z pieniędzmi. No, yy, <śmiech> tak, Jakoś tak, tylko, tak ułożył się ten świat <śmiech> tylko, że no, Taka na <śmiech> koincydencja W momencie jak się walczy o, o być albo nie być o karierę swoją i przyszłość klubu, to naprawdę można sobie schować te tam, Wybrali sobie zły moment. Bardzo zły moment. Ja tam, tam wyraźnie, według mnie nawet oglądając ten mecz, bo akurat ten mecz jako jeden z niewielu widziałem cały, bo wiadomo te mecze były równocześnie, <grym> więc jako więc tak, tak przypadkiem mi wyszło. No to widać było, że wodrze nie chcę tutaj za mocnych słów mówić, ale niektórzy naprawdę nie bardzo byli zainteresowani tym meczem. Widać było. Widać Środek obrony jest... i bramkarz by, byli na wakacjach. Tak, na wakacjach zdecydowanie. To, co Onyszko bronił przez te pół sezonu, gdzie tutaj występował, gdy był skoncentrowany, gdy chciał grać i, i, i gdy pokazywał swoje umiejętności, no to śmiem twierdzić, że ze Śląskiem trzy z tych czterech goli powinien wyjąć bez problemu. A był wyraźnie no, myślami gdzie indziej, mam no, wrażenie. Ale, ale to to co będzie z najgłupszym bramkarzem naszej ekstraklasy? Wyląduje w Legii Warszawa. No, tak, bo on, on, on jak, jak mu się chce no. i jak jest skoncentrowany, no, no, to, no, to w tej prawie. chwili w Polsce tak, nie czy, ma konkurencji tak naprawdę. Że po odejściu muchy jeszcze. że on był, że był bramkarzem Legii Warszawa yy, w pewnym momencie. Dawno, dawno temu. Dawno, jak miał jeszcze włosy. No i w Allegia nie ma bramkarza, a na rynku jakoś nie ma setki młodych, utalentowanych polskich bramkarzy. Yes, nie, w, Ang nie w Anglii nie jest paru. <gulio> w Anglii jest paru Przyjadą, przy przyjadą, opchodzi, przyjadą dobrać, tu 7 sierpnia tam. dwaj na, na otworzenie, na otwarcie nowego stadionu Legii Warszawa. Obawiam się, że to, będzie, <słyska> że to będzie największa grupa polskich kibiców Legii, którzy będą na tym meczu, jak tak dalej pójdzie z budową tej drużyny, to, to, to, to, to będzie Fabiański i Szczęsny bo w zapełnienie tego stadionu to mi się wydaje jakimś mission impossible to jest w ogóle... znaczy no, chyba, że mają jakąś koncepcję no, bo, bo na pewno nie z taką drużyną nie jest takim składem, nie z taką grą bo tym się ludzi nie przyciągnie na pewno. jak na napisał mi mój serdeczny kolega który jest legionistą zaciekłym jeżdżącym na wszelkie wyjazdy nauczyłem się kibicowania tej drużynie w oderwaniu od piłkarzy i zarządu. To jest, to jest bardzo cenna i trudna umiejętność. No ale to czemu? Komu tu komu kibicować, jak nie piłka? Koszulką. Mhm. No, barwą, tak, się... no kibicuję się wtedy, wtedy barwą, no bo, no, bo, no, bo czemu wiem, ja barwą historii ja też nie, nie potrafię, ja, no, to, ja jeszcze nie osiągnęłem znaczy, tego poziomu jeż, no, znaczy, znaczy, kibicowania, wiesz, no, jestem, nie, jestem jeszcze i... sporo niżej w rozwoju nie, nie kibicujesz Legii, więc nie miałeś, nie miałeś tak ciężkich no sezonów ale wiesz, ci, innym wystarczy względu. kibicować te prezentacji to... Polski, to też parę trudnych sezonów przeżyłem w swoim życiu no tak, ale <laughs> większość <laughs> żeby nie powiedzieć większość, tak <laughs> Jedyny dobry sezon, no, było kilka, ale... Tak no, było o... kilka. No, parę było. No. Pierwsze sezony mojego kibicowania znaczy, reprezentacji tak? były całkiem niezłe. No, no, najlepsze, było te, których nie pamiętamy. Nie, znaczy, bo le, bo nie le, bo no rok 82 pamiętam. No, końcówka. Był, był, był cał, było całkiem, ale to, jest, to już jest końcówka. A my jeszcze znaczy, pamiętamy, pa, nie pamiętamy, ale już w naszej bytności na tej planecie odbyły się te najlepsze sezony. No tak, tak. no tak, ale z reprezentacją jest tak, że reprezentacja nie ma regularnych wrogów, takich jak ma, na przykład, jesteś kibicem to, to porażka po kolei z Wisłą, Lechem, Ruchem i Polonią to jest policzek wymierzony Ci przez Twoich piłkarzy, Twojego trenera i tak naprawdę Twój klub, Tobie jako kibicowi. Brakuje jeszcze tylko, żeby dostać w dupę od Widzewa i byłby komplet, nie? No i jak się coś takiego przeżywa, ja tu się tak empatycznie wyrażam w, w stosunku do kibiców Legii, bo no nie chciałbym przeżyć tego jako kibic Barcelony, na przykład czy Polonii, Warszawa, żeby moja drużyna mi przegrała, nie wiem, z Realem, Madryt, Espaniolem, no, no, Saragosą są... i jeszcze tam, nie wiem, jakimś no, no, czwartym nie, nie, nie, klubem nie, nie, z rzędu. Nie przesadzajmy, tak. Tak, no taki jest sport, czasem się przegrywa, do tego no, to się no, trzeba przyzwyczaić. No tak, to ale, nawet, ale no, wiesz, fakt o fakt, samego faktu, że przegrali, tylko tego, jak to zrobili. No bo... dokładnie, no, tak, oczywiście, to najbardziej o to chodzi, najbardziej o to chodzi, bo ja po porażce Barcelony z Interem absolutnie nie miałem pretensji do, do zawodników, bo widziałem, że oni po prostu chcą, <śmiech> próbują i, i walczą, wypruwają sobie żyły na boisku, gryzą trawę i czasami sędzia im jak wisz, tak albo inaczej, czasami wpada tu a, albo, albo gdzie indziej, ale oni o to walczą, żeby coś zmienić. A Legia teraz to jest zbieranina ludzi, których, wiesz, tak jak, tak, jak smuda no. tych zbierał do autokaru tych juniorów, co to biegali po boisku obok. No, tylko, ci, daje... ci, ci, ci, ci juniorzy z Legii jeszcze całkiem pieniądze, nie za to biorą. Że, że, że w tych koszulkach biegają, no, ale, ale, kibice, ale nie wynika. Ci kibice, których to uderza rykoszetem, też są sobie sami winni, no, bo to też i mają też swój, że tak powiem, wrzucili swój kamyczek do tego, że to znaczy, że jest taka atmosfera, nie, jaka jest i że no, piłkarze częściej, tak bardzo identyfikują się z klubem, jak się identyfikują. No, ciężko się gra przy pustych trybunach no, na swoim właśnie. stadionie, ciężko się gra przy trybunach, które są nastawione przeciw piłkarzom, Przeciw, przeciw właścicielom klubu i tak naprawdę trybuny są zapatrzone tylko w siebie, i, i, i to oni są Legią i tak naprawdę to oni powinni wybrać 11 czy 16 ludzi spośród siebie i grać na tej murawie. Wtedy byliby w niebo wzięci. Tylko by zaliczyli Ale wyniki, szybki spadek w dół, Wyniki byłyby trochę gorsze. Tylko, że chciałbym, chciałbym zobaczyć ich wynik z Polonią na Konwiktorskiej. Wtedy. Nie, w, nie wiem, chciałbym w ogóle jakikolwiek wynik. Z Odrą Wodzisław Nawet. Paradoksalnie no. za chwilę... To z to, to, to i na, Z Odrą. To... Z kimkolwiek, nawet z nami prawdopodobnie mieliby ciężko. No bo jednak głównie są to ludzie, którzy tam wykrwują... I mają więcej substancji otumaniających niż, niż normalny obywatel poruszający się po ulicy. A nie, to w odróżnieniu od nas. My jesteśmy zdrowym, że tak, moim jądrem narodu. Higienicznym. Dawno alkoholu w ustach nie miałem. Ja nigdy. Jak nie ja ja wodę. Okay. A znaczy, no to tylko... znaczy, bo Legia to w ogóle ma problem, bo, bo Legia musi w tej chwili kupić sobie nie wiadomo, Cały spłat, nie wiadomo tak za co kupić sobie całą drużynę. Nie, nie zagra w pucharach, więc stadion będzie świecił pustkami. No, nie mów hop, jeszcze mają szansę nadal, na puchary. Założymy się? Znaczy <głos> mówię tylko, że teoretycznie mają szansę. Tak jak teoretycznie szansę na mistrza ma Wisła. No. Bez serca bez ducha. I, no, i teoretycznie Odra ma szansę na utrzymanie. W no, no, żadną tak, w tych tak, rzeczy no. nie wierzę. No, no, ja też nie <głos> <głos> No poza tym wierzysz w to, że ktoś przyjdzie na, tą, na, na tak grającą Legię, poza tym kiedy oni się mają zgrywać? Wiesz, do legi, tak? akurat myślę, że paru piłkarzy chętnie przyjdzie. bo Nie, ja mówię o tam... ludziach. A, o ludziach. Bo kogo oni mają do siebie przekonać y, tych tam warszawiaków, Tak. Y, y znaczy nie no, Trzeba zmienić całkowicie model budowania drużyny i myślenia o, ty, o, o, o, o tym klubie. no I, I wtedy jest szansa odbudować i zaufanie kibiców i, i jakiś wynik sportowy osiągnąć, a nie ściągając trzeciego lotu Hiszpanów, którzy przyjeżdżają tutaj na wakacje i, i tak jak paru było, co zagrali pół meczu tak naprawdę, wzięli trochę kasy za to i wrócili do siebie. A, a poziomem, poziomem po prostu odbiegali... Od juniorów legi podejrzewam. Ale powiem Ci, że ja owoców pracy nowego dyrektora sportowego Jóźwiaka Bereta, to nie widzę na razie żadnych. No wiesz, no, na razie to nie na wiem razie, kiedy nie, nie, nie było żadnego okna. No, zaraz francuska nam... Jóźwiak Bereta zaraz nam sprowadzi kilku obiecujących zawodników z Senegalu. On dla odmiany tak, rynek francuskojęzyczny. francuskojęzyczny, francuskojęzyczny. O, o, o. Będziemy mieli zawodników z Senegalu w Warszawie i, i, i takich tam. To, że z Senegalu tych, to nie najgorzej, tylko jeszcze jakich. No tak, znaczy tak. Tych, którzy nie załapali się ani tych, do Francji. Ma, tych, kto to mają 22 lata przez 10 lat. Tak, przykład, ani, ani do Francji, tacy. ani do Belgii, ani do Holandii, bo, bo scouting tam na poziomie jest zdecydowanie wyższym. Jeżeli, jeżeli nie trafili ci piłkarze do Beveren, albo do którejkolwiek z drużyn, nie wiem, trzeciej, drugiej czy pierwszej ligi francuskiej, no to jest szansa, że może jakiś tam... Znaczy wiesz, no, ten bez przesady, no bo pokazały przykłady, że jak się dobrze ten scouting przeprowadzi, jak się naprawdę dobrze szuka, to można znaleźć takiego albo Arboledę, który też teoretycznie mógłby trafić do lepszego, do lepszego klubu ze względu na to, jakby jakieś narodowości, tak, czy, czy paru tych piłkarzy w polskiej lidze było, no Kalucze, ktoś go też gdzieś tam znalazł i, i on przez chwilę w Polsce grał, więc da się znaleźć, no tylko nie trzeba tego robić na takiej zasadzie właśnie, że ktoś tam kogoś widział, zna i jego kolega powiedział, że on jest dobry, to go kupujemy, to trzeba po prostu pojechać, znać się na tym, zobaczyć jak ten koleś, koleś wygląda i wtedy go kupować dopiero, a... Mam wrażenie, że właśnie ci Hiszpanie sprowadzali do Legii, to byli na zasadzie, że kolega trenera Urbana powiedział, że on jest dobry znaczy... i że zagrał, zagrał dwa razy po pięć minut w, w premier, w premier w Division. I, i tyle, ja no. jestem bardzo ciekaw, jak bardzo ta nowa, powstająca Legia na tym nowym stadionie ma zamiar korzystać z tak zwanych tych młodych wilków, ich tam, yy, czyli tych tej, tej szkolonych chłopaków przez, przez Akademię Legii. No A paru, paru, paru ich tam się pojawiało. No to bardzo dużo zależy od tego, kto zostanie trenerem. No tej, pewnie tej, tej, z pe, tej nowej Legii. Pewnie skorze zostanie, bo tak I jak bardzo dadzą mu czas na to, żeby tą drużynę budował, a nie będą wymagali od niego wygrania wygrywania meczów od razu i, i presję presję poczuje po piątym meczu, jak będzie za mało punktów, bo, to, bo wtedy młodzi bójdą w odstawkę, no niestety. No, a starych dobrych nie ma tam po prostu nie ma piłkarzy. No, w, no w tej chwili. chwili nie ma, tak. W tej chwili tam prawda, wymiany jest mm. praktycznie cały skład. No. Natomiast I... chciałbym od, odwrócić jeszcze ten dyskurs i wrócić do Polonii Warszawa, w której okazało się, że jest paru piłkarzy polskich, na przykład Mierzejewski, to co gra Mierzejewski, to co gra Jodłowiec. Ja właśnie e... chciałem powiedzieć, że mamy taką dosyć absurdalną sytuację, powoli zaczynamy mieć w Warszawie, że mamy Drużynę bez stadionu i stadion bez drużyny. Tak jest właśnie. I nie wiedzieć czemu drużyna, która w ogóle nie gra w piłkę, i nikogo, znaczy... I nikogo nie interesuje, tak naprawdę, oprócz mediów, bo kibiców tam przychodzi... Znaczy panowie, panowie, tylko trochę chcą tak schłodzić, spójrzmy na tabelę. Nie, tak, nie, nie tak, to, no... <laughs> tak, tak, poczułem no, się schłodzany. Tak, tak, tabela tak. Ja niestety wciąż nie. E, e, tak, ale, ale też spójrzmy na ostatnie wyniki tych zespołów. Tak? To, to jest tak, że, że to Polonia gra w piłkę, wygrywa z tą Legią gra na klepisku wynajętym od WOSIRu, znaczy zarządzanym przez WOSIR wynajętym od miasta za pieniądze, podczas kiedy cały czas mówię o tym, że to legia funduje się stadion, to Legia jest na pierwszych stronach gazet problemem całego narodu jest to, czy Legia zagra dobrze, czy zagra źle i czy wychowa sobie nowych piłkarzy czy sobie ich kupi, czy nie kupi a tak naprawdę mam wrażenie, że i Legia i kibice mają to w dupie, bo nikt nie, nie odnoszę wrażenia, że ktoś robi cokolwiek w tym kierunku, żeby Legia jako klub funkcjonowała normalnie. Normalnie funkcjonujących klubów lepiej niż Legia w Polsce, które nie dostały 450 milionów na budowę stadionu, to ja jednym tchem mogę wymienić 10, w tym Polonie Warszawa. No i to, i to jest smutna prawda na temat tego, że są równi i równiejsi między innymi również w Warszawie. Ale na pewno duże znaczenie ma to, że z głównym sponsorem jest ITI. No oczywiście, tylko że, że jest to ich praca medialna nad... nad tylko nad... że, tylko, i, tylko, że z, zauważ, że jest to wróg numer jeden. Y... No dla kibiców, no ale chodzi mi o to, że no, ta tak i, jest obecna w kibicy i tak się tolenia, traktuje. Tak? No, i że tak się ją traktuje. Słuchajcie, ja myślę, że do niczego nowego nie dojdziemy. Nie, nie dojdziemy. Nie, nie, nie, A poza tym chciałem zauważyć, że to jest zupełnie wyjątkowy podcast, bo zaczęliśmy po pierwsze na dłuższym wstępem w historii podcastu. A później rozmawiamy następne 40 minut o Polskiej Lidze, co zwykle. Się, liga, się, liga, się kończy akurat. To jest taki akurat, moment, że rzeczywiście i... była kolejka niesamowita. Liga się kończy, praktycznie znamy mistrza, wiemy, że Polonia się utrzymała, wiemy, że Odra prawdopodobnie spadnie, wiemy, że Legia będzie prawdopodobnie poza pucharami. To są takie rozstrzygnięcia, które się nie co dzień zdarzają, tak? Że w ciągu 10 sekund Lech zostaje mistrzem, a Wisła zostaje z pustymi rękami. No, Żebyśmy jest... jeszcze tego wszystkiego nie, tylko nie odszczekiwali za chwilę, bo to wiesz wszystko, wszystko no wszystko tak, się tak, tak, zdarzyć. Natomiast oczywiście... No. R na oczywiście. Gra w Pucharze, w pucharze yy, znaczy w Lidze Europejskiej, tak? Czyli jak się, da, to mówię zawsze na to Puchar Uefa cały. Szansa tak, no, no, że... no, takiej dla Wisły, ja uważam, że to jest nadal jednak podstawowa szansa dla polskich klubów, bo Liga Mistrzów to jest no ale... nadal na, na, na, za wysoko. Tak, no ale dobrze. dajmy szansę, bo ten Lech, Lech ma tak, że rzeczywiście Lewandowskiego sprzeda. Nie wiadomo, czy nie pozbędzie się Peszki, bo kwota odstępnego za Peszkę to jest raptem pół miliona. Znaczy ja wiedziałem. Yy... Wczoraj y, chyba y, rozmowę z Peszką, który powiedział, że jeśli Lex do będzie mistrza, to na pewno chce jeszcze zagrać w eliminacjach Ligi Mistrzów, że, że nie chce odchodzić przed. No i słusznie. Znaczy, Także. Y, no ale no nie, no, tylko tyle, że jak, ileś tam czasu zostanie. No, no, Robert Lewandowski pewnie odejdzie. Wprawdzie tam, jak się okazuje, z tą Borussią to jeszcze nie jest tak do końca dograne. I podobno, plotka w Poznaniu jest też taka, że zgłosił się drugi klub, też z Bundesligi, y, po Roberta Lewandowskiego i podobno dał wyższą ofertę. Nie, Pytanie, jest od... co na to Robert Lewandowski. Tak, no właśnie tak wodka jest taka, że klub pewnie wolałby. Chciałbym wygrać wziąć... Błaszczykowskim kugą, no więc... z którym znają się od dawna więc i jest dobrze. Tam, im się jest, tam, jest tam pewien dylemat, bo klub oczywiście wolałby wziąć więcej, więc jeśli jest wyższa oferta, to wolałbym tą, tą ofertę. Natomiast no, Robert Lewandowski jest bardzo zdecydowany na Borusję. To jest jakby taka jego decyzja przemyślana po tym, jaki styl prezentuje Borussia, że jest tam Błaszczykowski. I że jest 76 tysięcy ludzi I... ta, ta, ta, na każdym meczu. dokładnie. To po rozmawialiśmy... jest w ogóle absolutnie... No chyba, że ta druga oferta jest z Bayernu, no, ale raczej w to wątpię. <grym> no. Poza tym rozmawialiśmy tydzień temu, że życzylibyśmy Robertowi, żeby jego transfer nie skończył się tak jak wiele transferów, na przykład piłkarzy Wisły Kraków. Tak, że tak odchodzili, odchodzili, odchodzili i nie, nie mogli odejść. I na przykład, gdyby Brożek odszedł w odpowiednim momencie do tak. Fulam, to być może wczoraj oglądalibyśmy go e, w finale. E, Prawdzie przegranym, ale, ale zawsze ale, w tak, ale... ale po świetnym meczu, ja uważam, że. Nie, no w no, no, fajny mecz mecz taki, taki, taki. Sympatyczny, tak. tak. Raczej sympatyczny, tak. Też bym tak raczej. Chociaż no, Boże, były emocje, były ładne gole tak naprawdę. No tak, no bo jedyne, co potrafi Fulam to tempo. I oni niewiele więcej potrafią, bo oni... Nie no, no potencjał piłkarski to był wiadomo przed meczem, tak? tak? że, nie, że, no, że jest... nie, nie ma, papier, tak? Tak, Więc... nie, ma, nie, ma, nie ma porównania. Natomiast, no, jakoś te Fulam doszło do finału, jakby o, nie można nigdy... Znaczy, jak jakby... się popatrzy, jakie firmy zostawili w polu e, No to właśnie widać, że zlekceważyli ich trochę, także a... raczej angielskich dużo nie, nie należy lekceważyć. E... A, do tego, a do tego, jeżeli ktoś rzeczywiście biega i walczy przez 90 albo 120 Minut, tak jak Fulam wczoraj, no to czasami to jest w piłce nożnej. Przy dobrej organizacji gry zupełnie wystarcza na to, żeby osiągnąć dobry wynik. Wystarczy nie tracić goli i coś spróbować wcisnąć. No bo no tak. o ataku, ataku Fulam to nie będę się wypowiadał jakoś w superlatywach samych, bo oni po prostu tam nie mają pereł, tak. No, ale nie, ma nie, nie mają Forlana. Nie, nie, przypa nie przypadkiem, możemy się z tym zgadzać albo nie, ale jakaś tam grupa fachowców wybierała. Hodgson został uznany najlepszym trenerem Premier Premiership w tym sezonie. Ja. Paru, parę niezłych nazwisk zostawił w pokonanym polu. Znaczy, Jak ja mówię, bym... można się z tym zgadzać albo nie, ale ktoś tam tą decyzję podjął. Tak, nie tak, Sądzę, a... żeby to były sprzątaczki z znaczy, klubu Ja, bym, ja, bym, ja bym... <śmiech> <śmiech> To by było ciekawe. <śmiech> ciekawe to było, no to jest tak, <śmiech> film drogą, mi się wybrały. przypomina... <śmiech> tak trochę zapachniało od Pythonem ja bym wybrał pewnie Rednapa bo jednak to, ja bo, bym też się na Dancelotti zastanawiał, bo w jak się zdobywa mistrzostwo to... to w też... takim stylu strzelając 103 gole no, tak. w sezonie, zmieniając tak oblicze klubu, który jednak on nie kupił jakichś tam genialnych piłkarzy prawda, do Chelsea. Tak, tylko wczoraj rozmawiałam ba z kolegą, że to jest ten sam skład, nie marze, ta... w, a styl wyjści... zmienił się w ogóle wyjściowy... o 100%. W wyjściowym składzie w ostatnim meczu Chelsea było 8 ludzi, którzy grali w ostatnim meczu Mourinho w wyjściowym składzie. Tam się praktycznie nic nie zmieniło. Są, to są kosmetyczne zmiany. A jak bardzo zmienił się styl gry tego zespołu, jak bardzo zmieniła się gra ofensywna, Ile potrafi Ancelotti wycisnąć z maludy na boku? Jak bardzo dobrze gra pomoc? Jak skuteczny jest Lampard, nad którym wtedy, kiedy grało Murinio, peany w ogóle wznoszono, że gra 156. mecz z rzędu i z genialną skutecznością. Ten człowiek, będąc pomocnikiem w tym sezonie, strzelił 21 goli w Premier League. To jest Tore w ogóle, w ogóle wynik z tej na ziemi. Na te, jest... na tej Fizycznie są świetnie przygotowani. Rzeczywiście Ancelotti odmienił tą drużynę. I to, co widziałem no wtedy, na BTW, kiedy... tak Ancelotti. to co Tak, to co... Tak swoją drogą patrzeć jaki, jaki paradoks, more, że... More than special one. Widziałem taki na ostatnim meczu Chelsea, taki transparent more than, more than special one. <laughs> Rzeczywiście tak uważam Ancelotti. Jeżeli mam stawiać tutaj skuteczność, bo Ancelotti zdobył mistrzostwo w pierwszym sezonie, po przyjściu. i Tylko jednemu trenerowi się to udało. Mourinho. Tylko, że Mourinho... To była murarka, masa nietrafionych transferów, jakichś takich dziwnych zawodników. No to lat... transfery to powiedzmy nie do końca był jego, jego, tak, tak, jego wina, bo Abramowicz tak. kupował czasami piłkarzy Znaczy kupował, wiesz, jeszcze, kupował jeszcze rok wcześniej i kupował w pierwszym, zobacz, że tam przeleciało. Masa, ta, masa, ka ta masa. karuzela była z a zawodnikami. W momencie tam. mam wrażenie, było tak było kupowane na, na pęczki. Nawet nie chcę teraz sobie przypominać tych wszystkich historii. Tutaj przyszedł Ancelotti i odsunął Deko, od, który miał kontuzję od składu. Deco jest wystawiony który na byli listę byli. transferową. Tak, e, nie, gra, nie gra Carvajo, który też jest wystawiony na listę, a tak to reszta to są ludzie, których, którzy grali u Mourinho ale grają kompletnie inaczej w piłkę. Ładnie Chciałem dla oka zobaczyć. strzelają masę goli. Chciałem powiedzieć, jaki, jaki to paradoks, że e, trener portugalski, czyli z kraju, który tak naprawdę jest kojarzony raczej z grą ofensywną, z taką radosną, w Chelsea zrobił z nich właśnie to, to tak jak mówisz, murarkę, autobus polukarnym, a przyszedł trener włoski, dla odmiany e, futbolu włoski, do, dokładnie <grym> odwrotnie, kojarzony z, z katenacją defensywa i zabijaniem piłki, i zrobił z nich pięknie grającą ofensywną drużynę. Dla odmiany ten, że Portugalczyk poszedł, poszedł do Interu. gdzie Pamiętam, za czasów Manciniego Inter też był no, sukcesów Wprawdzie tak, było średnio, ale był też jedną z ładnie grających drużyn w, w Serie A. A z nich dla odmiany zrobił teraz drużyna, którą się nie da patrzeć. No, y, tak, no rzeczywiście Ancelotti y, jako trener zdecydowanie. Natomiast y, ja zawsze, w, jeżeli mam oceniać trenera, to oceniam go... Y, co potrafi zrobić z ludźmi, których tak, ma? wykorzystanie potencjału. I rzeczywiście uważam, że Harry Redknapp, który przyszedł całkiem niedawno do Tottenhamu, on wygrał tak naprawdę Mistrzostwo Londynu, bo on ograł i Chelsea, i Arsenal i napędził strachu całej czołówce i awansował z Tottenhamem do, do pierwszej czwórki. Big Four w lidze angielskiej to już nie jest Liverpool, nie ma tam Manchesteru City z wielkimi pieniędzmi, tylko jest tam Tottenham, Harrego Rednapa jako czwarta siła. I mało brakowało. Arsenal to przełknął gorzką pigułkę, bo tam rzeczywiście jest z jednego stadionu na drugi bardzo niedaleko. Przynajmniej było Emirates. To jest kawałek dalej od, od White, White Hart Lane. No, napsuł im krwi na maksa. I no genialny trener, prost, prosta piłka. I na Tottenham się bardzo, bardzo się miło ogląda to jak oni grają. Jeszcze uważam, że trener Evertonu. Mois? Tak. Trener Mois. David Mois. Tak. To, to też człowiek, który wyciągnął ich z głębokiej tarapatów tarapatów z głębokiej tarapaty głębokiej tarapaty bo początek sezonu mieli fatalny a później okazało się, że nie dość, że ładnie w piłkę grają to jeszcze byli blisko europejskich chyba, chyba, chyba, że właśnie w tych, w tych wyborach brano też pod uwagę występy w Europie no to, no to, to Fulam rzeczywiście Tak na potencjał, który miało dojście do finału znaczy Fulam nie ma potencjału po prostu no właśnie, a byli w finale więc. Fulham jednak mimo wszystko ma, City ma, Everton ma, a Fulham to jest drużyna, jak napisał mój kolega, takie kibicowskie, kurwa, nie wiadomo co. <laughs> no zupełnie nie wiadomo co. bo to Ja zobacz, drużyna... bardzo, że w ogóle też taka dziwna akcja wyszła, że ostatnio w Pucharach, w Lidze Mistrzów, rządziła Liga Hiszpańska i Angielska głównie. I teraz w Lidze Mistrzów jakoś im nie wyszło, no a, a, a po, tak znaczy, się podratowali trochę w Lidze Europejskiej i to takie kluby, o których chyba nikt nie sądził, znaczy, nie liczył na to, że tak Kluby, które oni tam... są raczej bliżej 10 miejsca w swoich ligach niż, niż miejsc czołowych. To, że nie ma tam Liverpoolu na przykład, prawda? Juventusu, który też miał być wysoko, no raczej spodziewalibyśmy się tego, że spotka się tam właśnie Liverpool z Juventusem No niż, tak, niż ale w Ligi Mistrzów też jeszcze parę miesięcy temu spodziewaliśmy się całkiem innych klubów Znaczy było blisko tak naprawdę, żeby tam była to wiesz, Barcelona wiesz, to -słynne, słynne prawie, które robi wielką różnicę i, i ich nie ma no, i mamy, znaczy prawda mamy jest, całkiem kogo innego Prawda jest taka, że w finale powinna być Barcelona i Chelsea tylko, że ob, oba te kluby przegrały jak słusznie napisał któryś z naszych słuchaczy z Interem <grym> Ergo to Inter powinien wygrać Wygrać, wygrać Ligę Mistrzów tylko, że jeszcze ma niestety po drodze Van Hala i Bayern Monachium. znaczy na szczęście, bo nie chce mi się komentować tego Mourinho E, a wracając I to nie byłem do ja. samego, wracając to do samego, mamy przed sobą. Wracając do samego finału. Co no mamy przed no, mamy sobą? Mamy przed sobą mimo mimo mimo finał Mistry, Ligi tak. Mistrzów. A no tak, no tak. myślałeś, że o czym rozmawiać. mówię? Nie, właśnie nie wiedziałem. No, mamy przed sobą, Bo mam nadzieję. Ja przed sobą mam jeszcze <laughs> wiele rzeczy. Tak na przykład. Chociaż ostatnio siedziałem z kolegą na stacji benzynowej i obok siedziało pięciu panów, średnia wieku 78 i rozmawiali o tym, jak zbudować dobrze kominek. Przecież komin w domu i jak to z Dunów nie ma w Polsce. I kolega mój to skomentował. Wszystko przed nami. <głosy> <głosy> że oby. Jest jeden dobry z Tak, tak. Słyszeliśmy. Bo <głosy> niemiły w obyciu. To jest dwóch. To jest dwóch. Ale, Ale tamten tak. Tamten wybitny. A wracając do samego finału, no Diego Forlan pokazał, że tam nie przypadkowo ale bynajmniej wy... nie mówimy o finale Ligi Mistrzów nie, nie, no, wróć o finale Ligi, <śmiech> Ligi Europejskiej, Europejskiej tak. pokazał, że nieprzypadkowo się wygrywa koronę Króla Strzelców w Hiszpanii, że się potrafi odnaleźć czasem w polu karnym chłopak no. a że miał paru niezłych pomocników no to... ale i tak to Atletico się męczyło, myślałem, że im łatwiej to przyjdzie a ciężko się gra z takimi z drużynami. Merda z angielską defensywą no w ogóle się, się gra. Tak, tak, ciężko. Zwłaszcza jeszcze dobrze zmotywowano, a Fulan był dobrze zmotywowany. Oni potrafią gryźć trawę i nie odpuścić. Nawet jeżeli brakuje umiejętności, to jednak fizycznie są fantastycznie przygotowani i taktycznie no nie Można po no raz kolejny tylko... zaczytować słynne powiedzenie albo jest się Maradoną, albo trzeba, trzeba zapierdalać. No Fulam o tym dobrze wiedzą. Wiedzą, że nie są Maradonami. Tak. Tylko Fulam ma jeden problem, bo Fulam to jest taka drużyna, która świetnie gra na Craven Kotycz i tam zdobywa 90% punktów. A jak trzeba pojechać gdziekolwiek i zdobyć cokolwiek poza swoim boiskiem, no, tam które tam. zresztą wygląda jak stadion Groklinu, bo trybuny na kraj Venkocji też są drewniane, jak na Groklinie, tam. bardzo <laughs> podobne zresztą. Ale czy po tym remoncie już nie są? Bo oni tam remontowali, cały czas remontują jeszcze. Nie, no już grają na Kraj Wękocie. No tak. dwa ale lata ale... grali w ogóle na no stadionie tak, Queen's Park Rangers. Tak. Ja pamiętam jeszcze czasy Fulham, kiedy Fulham było w drugiej lidze angielskiej, czyli tak naszej trzeciej. Ty pamiętasz jeszcze czasy, kiedy Fulham odkup odkupowało z Darlington Luisa Sachę? Tak jest, naprawdę. <śmiech> pamiętasz takie czasy? No nie, no nie ale pamiętajmy, to, że, że w ogóle Fulham to jest chyba pierwszy klub, który zaznał, e, że tak powiem, dobrodziejstw bogatych szejków, którzy tam przybywali. Szejków w ogólnie tak, dużym tak, pojęcie, bo jaki Alfajet tak. Szejkiem nie jest, ale jest Tak, Egipty. Tak, e, ale, ale ma dużo pieniędzy i on tam w ten klub pompował dużo kasy. E, no tylko, że mu się ksem znudziło w pewnym momencie, bo chyba sprzedał no już szybko, ten klub. Tak, tak nie, nie, nie, nie, nie, bo Plotka głosiła, że on to po to zgłosił, żeby dostać obywatelstwo brytyjskie w końcu, ale i tak nie dostał. No ale tam wykopał bardzo szybko chyba z drugiej ligi właśnie do premierki. Tak, tak, do Premier potem spadł bodajże z tego co pamiętam, no było tak, to, że, wtedy... że, że właśnie skończyły się szybko też te transfery ale drużyna budowana. A to sensem. też jest drużyna, która... Niemalże jak KRONA Kielce, która też dostała bogatego sponsora, który... W... Ale... ale nie uzioł... był on szejkiem. No nie był nie on szejkiem, tak. To taki, taki świętokrzyski <śmiech> szejk. <szakem. śmiech> świętokrzyski szejk z McDonalda. Waniliowy. <śmiech> <śmiech> szejk, który też tak wykopał, potem drużyna spadła, a teraz utrzymała się w lidze na... i koniec miała być <śmiech> spektakularny. Dobrze Pana, ja bym tak jeszcze o piłce nożnej, czy jeszcze o finale o coś no, tam o, mówić? O, bo mówić? Jeszcze... O finale samym nie, no bo co tu o nim gadać? Mieliśmy mieli, wydarzenie, nie, które... który fajny fajne był, Nie się bardzo dobrze go oglądało, zresztą jest no tak, od, ale to od wielu już... lat zwolennikiem bardziej finałów Pucharu UEFA niż Ligi Mistrzów. Uważam, że to są ciekawe. Generalnie, generalnie finały paraliżują i po Atletico Madryt było to widać, że oni nie są tak otwarci, jakby chcieli, nie, nie grają takiej swojej piłki, co by o ich piłce nie mówić. Czasami potrafią zagrać świetnie w Primera Dywizjon, a czasami grają, jak się otworzą, to, to potrafią cztery bramki dostać. No, nawet moment, że się dali zepchnąć całkowicie do defensy w drugiej połowie. No i obrona też popełniała. Znaczy, bo... środ... znaczy Bramka, którą stracili, to jakbyśmy I ją narysowali. Bramka narysowa... Znaczy, gdybyśmy narysowali tą bramkę, którą straciła drużyna Atletico Madryt, to jakbyśmy narysowali gola straconego pierwszego, Barcelony przeciwko Interowi Mediola tak, na, na, na Matca, gola Snydera. Takie same błędy, po prostu wzorowo. Możemy narysować, panie redaktorze? No, możemy. Nie no, ma jak problemu. Jakbyśmy mieli taką tablicę, to jak, jak się zobaczy, jak przesuwa się w tym momencie Jak tablicę, Skype... jak, jak tablicę. Myślę, że to urządzenie trenerów Engela i Gmocha powinniśmy no, no, mieć. No, takie, no tak, tak. No, ale... Takiego pisaka tak, tak. I, i rozrysować to, to wszystko. To, co wyprawiał no, Alves przy, przy tym, jak gubił pojęcie, to tutaj. Albo jak jeden z kandydatów na prezydenta musimy kupić sobie iPada do programu. <laughs> IPada. I będziemy mogli wszystko narysować. Wszyscy się to kojarzy, tylko a i pada. No, To jak Bardzo, bardzo wcipne skojarzenie bardzo i błyskotliwe. To, jest. To, jest. To, jest. Tak. No, to prawie jak tutaj się... z, z słuchaczom, poza anteną tutaj, z którychś kolegów też bardzo wybitnie i błyskotliwie zażartował na temat portu. To ja. To jak to było? Ja nie, nie, ja nie słyszałem. Że mikroporty to są takie krótkie spodanie. A, a, a, a to słyszałem. Fajny. Moim zdaniem ja chciałem, tak, bardzo fajny. Bardzo bardzo fajny ja chciałem już dojść do tych do powołań, do reprezentacji no, do, na Mistrzostwa Świata. Proszę Cię które serdecznie, się, które się odbyły, a właściwie... Jeszcze nie są właściwie to powołania nawet, reprezentacji Polski. Nie są, a właściwie bardziej nawet do tak zwanych nie, do braku bo, nie powo bo, bo, nie powołań. Znaczy, bo to, bo to kogo, kto został powołany na przykład do reprezentacji Argentyny, albo miejscami do reprezentacji Brazylii, jest dla nas głęboką zagadką, bo te nazwiska, jak się nie ogląda na co dzień Ligi Brazylijskiej, czy Argentyńskiej, to, to to jest Niemniej, takie okryte są Nawet jestem w stanie uwierzyć, że to są dobrzy piłkarze. Natomiast bardziej y, ważne jest to, kogo y, nie, nie powołali. I z jakiego powodu? Z jakiego powodu, tak. Bo jeżeli ktoś nie powołuje Cambiasso, który gra jeden z najlepszych sezonów w swojej karierze, do tego prowadzi Inter do... Y, prowadzi, ja bo bo mogę, mogę to spokojnie powiedzieć, że oni Zanetti, którego też nie będzie, to oni poprowadzili ten Inter bo jeżeli ktoś jest odpowiedzialny za spokój z tyłu w grze obronnej Interu i za odbiór piłki w środku pola, czyli kluczowe dla gry ustawionej drużyny defensywnie, jaką jest Inter, bo, a, a reprezentacja Argentyny również, bo nie widzę tam niczego oprócz modów Maradony do Messiego, który dzisiaj udzielił w wypowiedzi takiej, że e, e, chciałby, żeby Messi e, e, był w najlepszej życiowej formie, no to jeżeli halo, no. Może wypadałoby coś zrobić w tym kierunku może że... trener o jednych z najdroższych kolczykach na świecie tak. ma jakichś magików z pampasów, o których nikt nie słyszał a kolczyki, które zabrała mu policja kupił sobie Fabrizio Miccoli okazało się przed podstawioną panią na aukcji czyli na pasty Palermo który jest wielkim fanem Maradony to Fabrizio Mikoli był. był, był I teraz go był. będzie nimi szantażował. <głos> Zwrócił mu za powołanie. Tak. No, Mikoli nie ma większych szans na powołanie chyba do, do, do kadry Włoch. No, nie, nie ma go nie tam ma go tej tej nie, szerokiej. Tam, tam trener nie jest wariatem. <głos> Chociaż to go odstawił. No ale... no ale to tak. Tylko no nie tylko wiem... rozpadła informacja, że na przykład zawodników do kadry Brazylii chciałby powoływać niejaki... Dany tak Tak, tak, właśnie miałem przeczytać Zerpa. jeden z szefów tamtej organizacji po tych Mistrzostw. Tak, który się obraził na, na, no, na bo, dungę, że ten mur na nie powołał na mistrzostwa. Ja bo, bardzo przepraszam, bo, bo oglądalność spadnie. No, tak, no, ale, no, ale, to, Albo to jest znaczy, cyrka, albo to jest piłka nośna. No ja się czasem zastanawiam, jak patrzę na niektóre zespoły, co to zasadne. Nie no, bo o ile, o ile, o ile tam możemy sobie tam z tymi powołaniami się znaczy, ponaśmiewać, ja kto kogo nie wziął. Wracając do Kambiasu i Zanetti'ego jeszcze na chwilę, bo tak się zastanawiam, co może kierować Maradoną, jeżeli nie bierze Zanetti'ego? Człowieka, który jest odpowiedzialny, gra w każdym możliwym meczu od trzech lat, jest zdrowy. Nie może, jest w naszym wieku. No i teraz... Powiedziałeś wszystkim, ile mamy lat. <śmiech> <śmiech> Chyba w waszym. <śmiech> no tak, tak. w że mamy łatwo. <śmiech> <śmiech> e, tak, no nie no. Chłopak tam bliżej ma czterdziestki raczej niż dwudziestki. Zdecydowanie. E, jest zdrowy. Nie chleje. Uspokaja każdy zespół, w którym gra. A do, no tego, a do tego biega jak zapyziały, no, no, no dwa. No, no, dwa, ale, miałby grać. dwa, ale niełatwe, tak, Inter i, i Argentyna, to nie są jakieś takie. No, są rzeczy. tacy, co grają co pół roku w innym na przykład. No ale nie uspokajają żadnego. <śmiech> Raczej wtedy nie, <śmiech> tak. No, nie na darmo się jest kapitanem Interu, tak. Wiesz, no, dla, każdego, dla każdego trenera taki kapitan to jest skarb. To jest po prostu, nawet jeżeli on ma na ławce siedzieć. No to, to, to. Nie, ale wier, bo to On mówisz, jakoś trzyma atmosferę. To, że zupełnie, zupełnie niepotrzebnie próbujesz jakoś logicznie wytłumaczyć tok myślenia Maradony. Znaczy, ja próbuję sobie wytłumaczyć, dlaczego. Ja dlaczego, ci powiem, dlaczego, dlaczego. człowiek pozbawia się. Ona on tak ważnego sp... argumentu. On ma taki sprytny plan, że naturalizował i powoła na przykład Pudzianowskiego. Pudziano, Zdobył. Pudziano. Z Zdobył <laughs> No bo Kambiasto to w ogóle. Nie, nie wiem, dlaczego nie powołał, bo to jest zawodnik, który. Na swojej myślę, pozycji jest jednym z trzech najlepszych piłkarzy świata w tym sezonie. Ten, ten być może smutne mistrzostwa dla Argentyny tak naprawdę będą dla nich zbawieniem, bo w końcu ktoś się zdecyduje odwołać Maradonę. Znaczy ja, z, z punktu widzenia kibica Barcelony to są świetne powołania bo Messi wróci wcześniej do domu. No, ja zawsze byłem fanem Argentyny i, i, i lubiłem patrzeć na grę Argentyny. I, i to, ale czas przeszły tej... tu jest bardzo, bardzo wskazany, ba, ba, tak, tak, tak. bo tak. na to, co gra w tej chwili Argentyna no się jest, nie da patrzeć. Jest i, I najwyższy czas, żeby ktoś się odważył na ten krok. Może po nieudanych mistrzostwach. No. No smutne, A jeżeli ale, chodzi no. o powołanie Dungi, no to nie zabranie Pato, to wczoraj jak rozmawialiśmy z Marcinem przy okazji finału Ligi Europejskiej, no to ja myślę, że Pato nadal siedzi do tej pory, i, nadal I, niczem, szuka, niczem, i niczem Jurek Dudek i Tomek Frankowski szuka, swego swoje, czasu. szuka swojego a, nazwiska a, a. na liście powołanych y, Może w trzecią do rzędu ja nie wierzę w to, że Pato nie został powołany to jest taki piłkarz y, no, widziałem powołania na duże imprezy gdzie piłkarze tego formatu byli powołani tylko po to żeby po fazie grupowej, kiedy się już wyleczą byli bezcennymi zawodnikami dalej dla swojego zespołu Pato jest zawodnikiem z absolutnego światowego topu no. bo to, że nie bierze się Ronaldinho bo może będzie balował tak? No, no Tak, jasne, ale no. z drugiej strony za, za Ronaldinho akurat w tym sezonie trochę statystyki też przemawiają bo jest, więc najlepszy, jest najlepszy, najlepszy asyste, najlepiej asyst, asyst najwięcej asyst wice tak, no. no też jest to dosyć dziwne no, i... robi grę Milanowi, który jest trzeci w Serie A znaczy, ja nie bronię. Znaczy, nie, znaczy, ale całkiem inną sprawą jest to, że pan organizator Mistrzostw Świata. Że pan od marketingu nie powinien mówić trenerom, komu go bierze. Ten Dunga, jak będzie miał ochotę, to może wziąć dużo juniorów na Mistrzostwa Świata i nikomu nie do tego. Znaczy, poza może Federacją Brazylijską, która może go wtedy niespodziewanie pozbawić posady tak? i samochodu. Czyli ja też, też i kolczyków. Tak, ja też trochę rozumiem Dungę, który wymyślił sobie, że będzie grał ten, tą swoją żałosną taktyką, na którą czasami nie da się patrzeć, tym swoim 4-3-2-1 i nie znalazł miejsca nagle dla napastnika typu pato. Można nie znaleźć znaczy, miejsca dla to to kogoś jest, grającego to, to, tak To jest taka dosyć yy, dziwna w ogóle koncepcja właśnie, że, że, że w ogóle Dunga jest trenerem Brazylii, bo no bo, tak, defensywny pobocnik trenerem Brazylii być nie powinien. Bo w, każdy, bo w drużynie Brazylii zawsze jest potrzebny taki dunga. Pokazuje to wiele turniejów, że jak powołali sobie reprezentację, takich dungi w spadzie nie mieli, to za, za wysoko nie dochodzili. No tylko, że opieranie całej koncepcji na kilku dungach, a dla odmiany bez tego całego bez Sokratesa, Sico, Ronaldinho, tak, tak, Romario, Bebeto i całej reszty. Otóż to, tak? to, bo tam jednak z reguły był, taki, był, był, był inny rozkład sił. No, było pięciu, sześciu wirtuozów plus jeden, dwóch dungów, którzy im zabezpieczali tyły. No tu w tej chwili mamy zupełnie odwrotną sytuację, że dunga... No wszyscy zabezpieczają tyły, tylko nie mają komu. No tak. Okrężną drogą próbowałem do tego dojść, ale tutaj jednym celnym strzałem. No tak, no, nie bo no, taj, no, nie, no nie, dokład, Dokładnie panie, raczej, tak to wychodzi. To no. nawet, bo nawet nawet ten Marcelo, którego nie powołał, na którym wieszaliśmy psy przez cały sezon, no to umówmy się, to jest jeden z bardziej ofensywnie grających w tej chwili bocznych zawodników. Czy on gra w obronie, czy on gra w pomocy, czy gdziekolwiek. On, yy, on gra, to on jednak stwarza jakieś zagrożenie pod bramką i jeżeli on się nie mieści piłkarz klubu, który zdobywa 96 punktów ale w, ogóle, w lidze piłkarze, hiszpańskiej. Piłkarze realu nie mają szczęścia, bo Benzema też tam się nie, nie, nie załapał. Do, do, no tak, ja jeszcze no, no, Francji. jeżeli chodzi o Marcelo, no ja no, spokojnie w 30-osobowej kadrze razy, jednak brali. dla niego znalazłbym miejsce. Nawet, nawet jeżeli rzeczywiście tam trochę, trochę się z niego śmialiśmy. A Benzema no, z jednej strony znajduje miejsce w tej szerokiej kadrze Henri, który gra wielkie nic, albo w ogóle nie gra, a. albo w ogóle jest wręcz odstawiony na boczny tor, a nie znajduje go Benzema, który ma być przyszłością francuskiej piłki. E, rozumiem, że dużo czasu spędza na ławce, no ale jednak e, grał we wszystkich... No, umiejętność nie zgubił tak naprawdę. No, jakby. A, a z drugiej strony powiem Ci, że tak się zastanowiłem nad tym nad powołaniami przez pryzmat powołań Emmer w 98 roku i on wtedy Przypomnijmy sobie, nie, nie, wziął, nie wziął takich piłkarzy jak Cantona i, i Ginola. No i to w, i wszyscy wtedy, pamiętam, komentowali to w całej Europie. jakiego jak... jak... mojego ulubieńca? warsza tak? Wiedziałem, tak. Wiedziałem, <śmiech> a, a, a duetem w ataku byli piłkarze AS Monaco, Henri, Trezeguet, którzy w ogóle nie strzelali bramek. Oni na tym turnieju nie strzeli chyba w ogóle. Nie, w fazie grupowej coś, coś tam strzelił tam... Henry chyba Henry dwie, te też jedną czy dwie. Coś tam, ale... I Wars nie strzelił żadnego gola ale... przez, całe mistrzostwa. przez całe mistrzostwa. tak. Generalnie jak sobie przypomnimy kto strzelał bramki decydujące no to wiemy Zidane w finale y... Thuram w półfinale A, Thuram dwa gole z Chorwacją i z Paragwajem Laurent Blanc tam gdyby nie obrońcy to Francja w ogóle by nie istniała ofensywnie. Takich powołał sobie mężakę y, piłkarzy. No, ale, wiesz, ale, skutek, zostawiłem... ale skutek miał, tak? No. Skutek miał, ale nie wziął. Ale wiesz, a Cantona wtedy to było, to było takie nazwisko, że no w tej chwili ciężko jest mi to porównywać z czymkolwiek. No. A propos, przepraszam, krótki trend, widziałem nowe stroje Manchesteru i najpierw na kolejny sezon, wracają kołnierzyki.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 jest drugi komplet biały, ale jest też trzeci komplet żółto-zielony. O, I to by była... To by była Ta, rewolucja. Rewolucja. To o czym tak. mówiliśmy? Ta, czy to raz, że rewolucja. Do tego, dwarze, co go wyrzucili z klubu, to musieli go przywrócić. To jest świetny tak, tak. strzał marketingowy jednak, no to, no to, Tak, i to tak rzucam teraz Może słuchają muszę, podcastu, trzeba, bo ty wspominałeś trzeba, o tym. No trzeba to, wołałem, jeszcze, o to, wołałem. trzeba to jeszcze sprawdzić, czy tak naprawdę jest. Albo po, tylko słuchają, możemy się dowiedzieć, biorą pod uwagę. Podejrzewam, że powinniśmy sobie dojczyć 10% markupu od każdej sprzedanej koszulki. Ja chciałabym na sobie srałochać. Skończyłyby się eksperymenta. Aż to moje pomysły. mielibyśmy studio ze złota. No, w ogóle bym podcastu nie robił. Leżałbym mi się dał wachlować albo, nagim, albo byś, na, na, byś na, Cały czas. Na nagim kobietom bym się dał wachlować. Wtedy. Znowu będziemy yes. się to wycinać, tak? Ktoś by, ktoś by pomyślał, że gdy podcast robisz po to, żeby jakieś pieniądze w nim zarobić. Na, Do gołe, na, na gołe kobiety waklując. Dobrze, jak już jesteśmy przy pieniądzach jesteśmy przy mistrzostwach świata, to chciałem wam pewną drobną statystykę przytoczyć. No. Otóż wyobraźcie sobie, jaki kraj w Afryce, znaczy kibice z jakiego kraju, poza oczywiście RPA, najwięcej kibiców przyjedzie do RPA afrykańskiego kraju. I ilu ich będzie? Z Algierii. Otóż wyobraź sobie, drogi kolego, że nie. Z Kamerunu. Również nie. Jako, że dalsza wyliczanka będzie krótko, została, została Gana i Wybrzeże Kości Słoniowej. I tutaj trafiłeś Gana. Ilu przyjedzie z Gany? Z Gany przyjedzie no mniej więcej. Ilu może 15 tysięcy? A kolega, redaktor tutaj? Nie podejmuje się. A kolega, redaktor siedzący obok I mnie? Przysypiający 60 tysięcy. Aż pojechałeś. No ale to by wydawało się logiczne, prawda? No tak Mistrzostwa świata, się. kraj afrykański. uważaj, że już przyjedzie. To. Nie, 8200. 8200? Na najwięcej z krajów afrykańskich. A teraz wiecie ilu kibiców z zagranicy w ogóle najwięcej przyjedzie? I kto to jest? Ze Stanów. Ilu? Do 100 tysięcy. 110 tysięcy. 110 tysięcy z Afryki, z kraju, z którego przyjedzie najwięcej, 8200. O czym to świadczy? No. że to nie był trafiony pomysł z organizacją imprezy w RPA. Albo można powiedzieć, że... To... Że, są, że są trzy światy na świecie. Dokładnie. Że są drogie bilety. No nie, że ten... są... Że są wiesz, no jeżeli, jeżeli durny Jankes, który nie, niewiele rozumie z futbolu... Jak pada e... piłka w słupek, jak był świata w Stanach, to oni się cieszy Tak, Tak, jeżeli porównasz to, jak żyje futbolem Ghana, czy Wybrzeże Kości Słoniowej, czy nawet Algeria, jak do tego, jak żyje, futbolo, jak żyje futbolem United States, tak... Nie ja wiem, jak no to... żyją, jak żyli, jak były Mistrzostwa Świata tam, to było no. coś porażającego. No nie, no, nie żyli. No. Geriatryczna <gryatryczna> agonia futbolowa. No. no Takie są realia finansowe raczej. 100 no... tysięcy Amerykanów. No, come on. To jest, nie wiem dlaczego przypomina mi się, przypomina mi się Pekin. Jak rozmawialiśmy o, o olimpiadzie i generalnie o takich aspektach pozasportowych, tutaj mamy dokładnie to samo, bo miesiąc przed mistrzostwami świata tam jest jakaś potężna fala strajków. Transportowcy strajkują, tam dokerzy strajkują. Poza tym odbywają się jakieś strajki ludzi, którzy są wysiedlani z okolic stadionów, ponieważ chodzi o to, żeby to fajnie wyglądało, tam Biedota często mieszkała. także. No Nie wiem, to... dlaczego skojarzył mi się taki film niedawno był na ekranach polskich, film nazywał się KIN, nazywał się Dystrykt 9. Tam, tam no, w, w, Johannesburg, w Johannesburgu tak. dla dianych kosmici wylądowali, to tak trochę chyba podobnie będzie wyglądać. Tak jak znaczy, Jak tam 100 <śmiech> tysięcy Jankesów wyląduje, to tak będzie wyglądało na 100%. Znaczy, ci gozmici znaczy, akurat to tak bardziej przypominali to, tych, co to ich teraz wysiedlają. Jest to też owoc kampanii reklamowej skierowanej przez RPA głównie w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Bo nikt nie łyka tego, tej kampanii, tych spotów, które widziałem, będąc nie wiem, we Francji czy we Włoszech ostatnio. Tak przelatują, jednym uchem wpadają, drugim wypadają. No. Natomiast myślę, że obietnica pięknych wakacji pod tytułem safari, wodospady i tam muzyka etniczna. kopalnie złota i diamentu. I, I w ogóle pierwszy raz będziesz w Afryce, a przy okazji obejrzysz swoją drużynę. E, przemówiła do, do Amerykanów akurat, bo Europejczycy jakoś mają chyba e, bliż, bliżsi są no to, no to, e, notabene, wyobraże, tym wyobrażeniem o Afryce. będę no. tak już wracając na chwilę do piłkarskiej strony mam wrażenie, że akurat amerykańska reprezentacja może tam niezłego psikusa sprawić na tych mistrzostwach. No oni wiesz. Parunek piłkarzy im się udało wychować jakoś tak No Bo to jest ta reprezentacja, która miała w biznesplanie napisane Mistrzostwo Świata na ten rok. No to jest tak, to jest, tam, to jest, to jest tak, różnym jest różnym 2010 to jest, jest oni, oni, oni w 1992 roku ogłosili, yy, ogłosili ten biznes plan, biznesplan którym Teraz jest kompletna cisza, ale, ale był taki projekt, że w 2010 Amerykanie dojdą do Mistrzostwa Świata w piłce nożnej No Wczoraj w finale Ligi Europejskiej, jeśli dobrze pamiętam, no dwóch Amerykanów wystąpiło Był Dempsey no, yy, no Był Dempsey, był, był, był, Schwar był Schwarzer. Schwarzer na bramce Wprawdzie kolega, z którym oglądaliśmy, próbował mnie wczoraj wrobić w to, że Bobby Zamora jest, jest nie, Amerykaninem, ale nie. on jest jak najbardziej Anglikiem. To w ogóle tak było tak bardzo działa. dużo byłych piłkarzy West Ham United było w, w, w Fulham. No, no, akurat tak wypadło. A West Ham United właśnie mamy, mamy... zwolniło Dzian Franko Tak, właśnie, West Ham zwolniło Zola. To, e, to no, dla To To dla z... mnie jest to dziwny pomysł. Zwalnianie go? Zwalnianie go, mimo wszystko ale West Ham to jest w ogóle dziwnie prowadzony klub bardzo w ostatnich latach no i to tak, tak a propos jeszcze, mam dygresję a propos trenerów i, i, i ich pracy i tego, jak, jak, jak różne jest podejście do pracy trenera. Nawet nie wiem, czy w Anglii w ogóle. No powiem to, na Wikipedii ostatnio z przyczyn, już nie chcę mi się tego wyjaśniać, sprawdzałem sobie e, karierę jakiegoś Dany Blinda. To jest piłkarz byłeś. A ja była, była, była, była, Bo na Wikipedia się bardzo szybko sprawdza, to dzisiaj nie, ale dlaczego akurat Komorowski na prezydenta powiedział. A dlaczego akurat Dany Przez Blinda mi się nie chce mi się nie ja chcę nie tłumaczyć nie w tej chwili? Co powiedział? Nie, no bo kandydat prezydenta y, na prezydenta Komorowski dzisiaj reaktywował, to się bodajże nazywa Rada Bezpieczeństwa Narodowego, mm -hmm. co to proszę tak, prezydencie, tak. taka kadłubkowa tak zwana. Bo tam, mieli... bo tam są dwie osoby w niej obecnie. Tak, dokładnie. Kaczyński jest i ta y, Kura. I, no, I tam ambasador Kura. No dalej, ambasador je, minister tam. Kura. A co ta tak o Czańce wraca? W każdym razie dobrał im tam do tej Kury i do, i, I do Kaczyńskiego. Premierów i prezydentów. Premierów i prezydentów. No i tak mądrze wypowiadał się na temat znaczenia tego ciała, że tak powiem. I sprytni dziennikarze zauważyli, że prócz tam jakieś książeczki, co tam ją miał pod pachą, to miał taką. Taki wydruk z Wikipedii właśnie na temat Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Co to jest? Bardzo słusznie. No, co, tak? Bardzo Trochę, słusznie. Wstrząsające. Trochę wstrząsające. się ja że, że Kandydat, wieloletni marszałek. No powiem wam, że kiedyś lecąc Znaczymy na... Me... Do powiem wam, że kiedyś lecąc na mecz Ligi Mistrzów, e, no, można by było z, z, sa, samolotem siedział koło mnie komentator telewizji Polskiej. Właśnie że polskie dziennikarstwo w tej chwili yy... sportowe stoi Wikipedią, mam tego... Ta, mało tego, że Wikipedia. Mam Dzie -dzie dziennikarz ten miał wydrukowany normalnie artykuły ze strony Blaugrana.pl po prostu. Czyli strony fanów tak Prowadzone, naprawdę. Prowadzonej przez, przez kibiców, dla kibiców i siedział obok mnie, zdarzyło mi się tam parę tekstów napisać na tą stronę I tak siedziałem, nie wierzyłem własnym oczom jak można, szczególnie, że w większości są to teksty źródłowe, które można znaleźć na stronach hiszpańskich, angielskich, A to trzeba innych. umieć obce języki umieć trzeba. No. Dobrze jest. No nie, nie jest, ale jak ja mówi... Nie, nie, nie. To chodzi o to, że poziom w ogóle dziennikarstwa w Polsce jest bardzo marny, a, a sportowego już sportowego jest już jeszcze jest, marniejszy, tak Jest katastrofalny. No, to, to, to, co się czyta i to, co się słucha, to przeraża. No. Ale, no, ale ja, ciocia ja, Wiki rządzi. nie nie przeraża. Ja, ja mam na co dzień kontakt z, z paroma dziennikarzami i, i widzę. że tak tak, tak, się, tak się odbywa. No, trochę jestem. Tak, tym bardziej, że no... Już pobijać, dobra, niech to będzie Wikipedia, ale ja na przykład studiowałem na Zastnej Uczelni Dziennikarstwo i nas tam uczono o tak zwanej rzetelności i staranności czyli sprawdzenie każdej informacji co najmniej w trzech źródłach i niech jednym z tych źródeł będzie wikipedia ale niech to nie będzie jedyne źródło Tylko bo to nie skąd wziąć te dwa dodatkowe no, no to a to już po to ja się ma jest, no to właśnie po to się jest dziennikarzem żeby, żeby je z mieć no, a, nie, a nie, nie ma pojęcia po a ten nie ten że później temat. się chlapie, chlapie takie rzeczy że na przykład Szymon Kołęcki jest mistrzem olimpijskim bo bo tak ktoś w Wikipedii napisał no, i później w telewizji widzę że jest podpisany Szymon Kołęcki mistrz olimpijski no i no niestety i robi się skucha. Nie robi się skucha No nie, Szymon chciałby. Ja też bym chciał, żeby no, był to, mistrz. Ja oczywiście, <grym> żeby wszyscy wszyscy by chcieli, chcieli, no tylko że. Powiem ci, że nawet gdyby. Chyba, nie... że to, chyba to był dziennikarz, który umie przewidywać przyszłość. Już, albo, no... al, albo uznał, tak jak ja uznaję, że ten wynik 2 do 2 w meczu z Realem, Madryt był wynikiem 3 do 2. Uznał, że ten nie do końca wyprostowany łokieć konkurenta w, w Pekinie. To się nie liczy. To się nie liczy i w związku z tym przyznał. No bo wiesz, ja bym tam dał złoto kołyce akurat. To że, to, że Kazach miał kontuzję, to nie wiem, czy on wie o tym, ten dziennikarz. Słuchajcie, to ja wrócę jeszcze na chwilę do Mistrzostw Świata, co to odbędą się za miesiąc. Mhm. I wyobraźcie sobie, zadam Wam drugą zagadkę. Zestaw komentatorów telewizji. Naszych polskich? Nie, na szczęście nie. Uwaga, Zinedine Zidane. Tak, tak. Luis Figo, Morientes. Czy, czytałem o tym. Tak, i Tomas Nkono. Hmm. i teraz pytanie, dla jakiej telewizji ci panowie zebrali się, żeby komentować Sky nie, nie, nie zgadniesz Globo, nie zgadniesz telewizja, nie jest to telewizja europejska telewizja no, nie, telewizja Deportes Meksyk górą no, Takich sobie ekspertów Dobrze, że nie wciągnęli. mieszkam w Meksyku <grym> Duży kraj ja Musiał no. pluć w telewizor <grym> Figo i Zidane No Tomas komentując... Nekono no, Akurat o afrykańskiej piłce wie co nieco tak. Ostatnio, nie wiem czy wiesz, na dużym turnieju Został zdyskwalifikowany Wiesz za co On ma 60 lat już chyba. No ale był trenerem. Kamer... No. Był trenerem bramkarzy Kamerunu i został zdyskwalifikowany na pucharze Narodów Afryki dwa lata temu. Za? Za zakopywanie dżudżu za bramką w nocy. Ale <grym grym> to mówię, tak. <grym> do znaczy, dobrze, czy ja mogę wrócić do. Dan się danego, do danego blinda, czy, czy już nie? Tak, szczególnie, że dany blind to był człowiek, który, jak Ajax wygrywał karaktery. To był kapitanem. Nie karnymi, jak wy, wygrywali Puchar Europy gol Klajwerta, to Dany Blind był kapitanem tej dużym Był wtedy. kapitanem, odbierał puchar, podawał rajkart do Klajwerta, Klajwerty strzelał. Tak, tak. Van Halby, Pucharem strzelał? Pucharem strzelał. Od razu nie ja raz, wiedział, że to będzie puchar. Odbierał puchar, podawał, a Kleiber strzelał. Strzelał pucharem. To jest taki przenośny puchar, przy pomocy którego zdobywa się puchar. Puchar na własność. Ja w każdym razie, już mówię, pomijając dlaczego, sprawdzałem, dany Blinds później był tak. jeszcze trenerem Ajaxu. Był. I na angielskiej Wikipedii, na angiel... angielskojęzycznej Wikipedii, wyczytałem, że zatrudniono go tam któregoś tam dnia, zwolniono któregoś. W związku z czym. No to był... bardzo precyzyjna <śmiech> No to nie pamiętam. Wikipedii. Bo, to, bo, to, bo to wielka brytyjska Wikipedia. Natomiast <śmiech> chodzi o to, że następnie było zdanie, że został zwolniony after only ważny jest, Sławko Only. 465 dni pracował only. I only, to jest only. To nie byli w Polsce nigdy. Tak, no i tak sobie chciałem sprawdzić, nawet nie zdążyłem, wydaje mi się, że trener, który ma najdłuższy staż w Polsce w tej chwili, myślę, że ma only, only, only trochę mniej niż 460 parę dni, bo no. duży pogrom był w tym sezonie, takich chcemy mieli dłuższe staże. No możemy szybko. Tak? Kasper, no ja nie, Kasperczak. Nie. nie... nie Kasperczak na pewno. <śmiech> trochę <mu brakuje. śmiech> Szans, Szansę ma probierz. Ja powiem że nie dojdzie, żeby że, być to, że dłużej. Szybko, to, że no a tak przed cirka chyba podobnie. Probierz. Fornalik chyba też jest krócej. Ja myślę, że możemy się założyć, że Kasperczak nie, nie dojedzie do takiego wyniku. Nie nie, nie. Kasperczak nie, Kasperczak ma jeszcze tydzień pracy, mimo, no, no, z Wisłą, <śmiech> Chyba, że jakimś trudnemu mu się to mistrzostwo uda zdobyć. No bo wtedy ma trochę dłużej, ale tak to. No, swoją drogą mit Onriego, mit naszego polskiego trenera, pada mocno, bo on przez jakiś czas by miał taki mit, że z nim to wszystko. Choćby i po. Tak, ten, a ten, no, ale ten, to w, Epizod ten, w wiśle. epizod ten, ten w Miśle. Tak, Ale ten mit powstał w czasach, kiedy on naprawdę miał jakieś wyniki, miał, tak, tak. tak. ale miał też piłkarzy. Prawda. No, w Górniku, powiem ci, piłkarze na utrzymanie to on miał na pewno. Na pewno. Także... Ale może on nie umie z takimi, z którymi nie musi się utrzymać? Jest to z Frankowskim, Żurawskim, yy, Kuźbą. Zdobyć mistrzostwo wtedy w Ucze, Polsce. Kolej Kosowski, Szymkowiak. Ucha, no. Niezły, niezły skład tam. Z Barceloną <grym> tylko 4-3 <grym> przegrał. No, miał tam parę piłkarzy. Pater na boku jak Śmigło, kurcz. No, pater dwa gole, Barcelonie strzeli. No. Niewielu piłkarzy na świecie może sobie to powiedzieć. <grym> Czasy już nie wrócą. Nie. No cóż, e, chciałem jeszcze też poruszyć wątka, bo mieliśmy pytanie w komentarzach. Proste A propos, żółtyce. skąd historia żółtej kartki za koszulki zdjęcie. Tak, do tej pory nadal uważam, że to jest jeden z najgłupszych przepisów eee, na tym, jakie wymyślono. Tak, ale wziął on się bezpośrednio od słowa, które padło tutaj dzisiaj docker. Eee, tak naprawdę. Padło takie słowo, to prawda. Eee, tak, gdyż niejaki człowiek, który słynął z dziwnych radości... Eee, co, co, za, co za sformułowanie? Bo nienawidzę słowa cieszynka. Tak. Są <głos> <głos> <Szemu głos> bardzo <mi> w ogóle. <głos> mu skończyć, bo to robi się ciekawe. <głos> Dobra, a ja później jeszcze o cieszynkach mam Dobry. do powiedzenia. <głos> <głos> więc z dziwnych radości słynący fowler piłkarz, piłkarz Robi Fowler zawodnik głównie Liverpoolu w swojej karierze, ale też paru innych klubów jego ojciec był dokarem w Liverpoolu no i jego papa dostał zwolnienie z pracy, jak wielu jego kolegów w ramach zwolnień w dokach i, i, i Robi Fowler postanowił zaprotestować w jakiś tam wymyślony przez siebie sposób mianowicie napisał na koszulce sobie tam jakieś hasło, którego treści już teraz nie pamiętam niestety, A nie na meczowej, tylko na Koszulce Na koszulce koszulkę. założonej pod tak. koszulkę. Po tym, jak podciągnął do góry koszulkę meczową i pokazał to hasło, wybuchły zamieszki w Liverpoolu. Po prostu ludzie domagali się z powrotem pracy i, no i generalnie było niewesoło. Fowler potem parę innych mądrych pomysłów miał, na przykład próbował wciągnąć nosem końcową linię. No, ale po takiej bramce można go zrozumieć. Znaczy, co ciekawsze, co ciekawsze, dostał dłuższe zawieszenie za wciąganie linii nosem, niż za, niż no, no, za spowodowanie zamieszek na pół się, Ale to był główny przyczynek do, do, do tego przepisu, który znaczy, tak, no, przeforsowała bo, ogóle... FIFA i UEFA, bo hasła wypisywane na koszulkach tak. po prostu powodowały, że na trybunach działy się cuda. No i później Natomiast... założyli a priori, że każde zdjęcie koszulki jest po to, żeby podburzyć trybuny. Tak, tylko że, że przepis ma bardzo jedną dużą niekonsekwencję, ponieważ wolno podciągnąć koszulkę, tak? tak? Na przykład tak. Pod szyję sobie wolno podciągnąć tak. i ale to nie hasło możesz i tak możesz pokazać. Nie moż... No ale podciągnąć tej koszulki wystarczy, żeby pokazać hasło, które masz napisane. Tak, no Messi robi to notorycznie. Więc przykład. jakby założenie jak zwykle było takie, żeby tych, tych haseł nie ujawniać, a i tak hasła da się ujawniać, a kartki dostają ludzie, którzy nie mają pod spodem koszulki, tylko, tylko mają już... ciało. mają Tak, ciało <śmiech> własne, nie mają na niego żadnego napisu i, i dostają za to ale, kartkę. No ale... pamiętam nawet nieraz raz się tak zdarzyło, że piłkarz dostawał czerwoną kartkę, tak, bo, bo dwa gole. Druga, bo to była jego druga żółta. No, za dwa gole i pod, pod, cieszył tak. się po dwóch golach ściągając to koszulkę, i spadał z boiska. Odruch bezwarunkowy? No, znaczy, to bezwarunkowy, ale trafiał tak mają. Ja jest, jest, je, tak jest, jestem w stanie w to uwierzyć, że jeżeli są duże emocje w meczu, to piłkarz odruchowo jest w stanie ściągnąć koszulkę. Tak, jak na podkaście. My wszyscy zdejmujemy po udanym zdaniu koszulki. Po każdym podcaście wymieniamy się koszulkami. Chciałem, tak mi przyszło do głowy, chciałem powiedzieć, że ciężko mi sobie wyobrazić takie emocje, ale ugryzłem się w język. No no bądź, no okay. Już się zrobiłem emocjonująco. <głosy> tak, tak. No mi się zdarzyło parę razy latać bez koszulki. No, znaczy to, to, jest, to jest jakby odruch bezwarunkowy, rzeczywiście. No. Ale to jest głupi przepis. To jest przekreślityjski, ja, ja, ja ja nim... bo jeżeli masz coś napisane pod spodem, no to powinien być karany. Za to, że masz coś, za to, napisane... Że masz coś napisane pod spodem, tak? E... I to nie w trakcie meczu, podejrzewam kartką tylko po meczu za jakieś tam manifestowanie. Z... czy znaczy, myślę, że to miało, mia, miało odnieść skutek tak zwany prewencyjny w sensie, żeby żeby nie, no to, niczego no, to, nie... no tak, ale jeżeli, ale no to prewencyjnie jeżeli... za hasło można po każdym meczu dawać gościowi 100 batów, wiem, 100, 100 batów na no. przykład, tak. To jest. Yy, teraz tajskich, oby... tak. Bardzo niski kurs mają, także... No. Zamiast tygodniówki. Tak. Myślę, że to by było lepsze. Taka propos, nie wiem czy wiecie, ale a propos Cieszynek, to w, w turnieju milionerzy kiedyś było pytanie, według mnie najbardziej kratyńskie na świecie, jak nazywa się radość piłkarza po strzeleniu gola i odpowiedzią prawidłową według jest twórców, twórców milionerów była Cieszynka. Żartujesz. Naprawdę. Cieszynka to, to jest w ogóle takie Kompletna słowo? bzdura. Nie, nie, nie, znaczy, słyszę, to takie zostało wymyślone jest. po tym, jak piłkarze notabene Odry Wodzisław, pod przywódcem, przywódcem Piotra Rockiego, wymyślali różne takie choreograficzne. Znaczy wymyślał. Tak, a oni u, u, u, uczestniczyli po tym, jak gola i to ktoś, podejrzewam, że w Kanal Plus komentując to nazwał Cieszynką, może sam Rocki nazwał to Cieszynką, ale to było jakoś bardzo ja umiejscowione. Myślę, że, ja myślę, że to chodziło o, o, o takiego, że to było po takim golu, po którym oni takiego jakiegoś dziwnego krakowiaka, oberka czy coś takiego. Tak, bo oni mieli na każdą okazję. Jak, tak. jak, jak, jak strzelali Gola Groklinowi, czyli Dyskoboli, to Rosji udawał dyskobola, tak? Tak. Jak strzelali gra, różnie gra, z Warszawy, to mieli czapeczki takie, jak, jak kapela z powiśla i nie zakładali i, i, tak. i, i się też czapeczek. Tak, mieli skitrane w odpowiedniej z na ławce. Podenka. Nie, na ławce, podbiegli do ławki, zakładali a jak, czapeczki. A jak grali z drużyną z Krakowa, to krakowiaka tańczyli w kółeczko. No. Tak, to było, to było całkiem fajne tak naprawdę i, i wesołe. Natomiast no, nie, nie możemy przekładać a na to, nie że... były to cieszynki na no miłość tak, a, a, a na ile miłość boską człowiek strzający gola w na pewno nie wykonuje cieszynki. No, no chyba, no, nie, nie. Cieszynkę na Najpewniej, ja najpewniej cieszynkę wy, wykonuje Ireneusz jeleń, bo jest cieszyna. Tak. A I ma ma potem parę okazji w sezonie. Tak. Przynajmniej ostatnio kilkanaście. I być może zmieni klub. I być może zmieni. Na... Być może zmieni, a być może nie. W wszystko. <laughs> <laughs> Ale <laughs> potem będzie się czuł <laughs> Słuchajcie. Dobrze panowie, czy... piłka tam, na koniec, tam. bo jeszcze mamy parę tematów pozapiłkarskich. Tak, tak na szybko, po oczach redaktorów prowadzących. Widzę, że mamy się streszczać. Nie, nie, tu chodzi tylko o to, że dzisiaj godzinę rozmawialiśmy o polskiej lidze i ja się do, nie mogę otrząsnąć ze zdumienia. To jeszcze porozmawiamy o polskiej lidze siatkówki i piłki ręczne, jak widzę tutaj, zaglądam redaktorowi zawadzie. Także no, to zapraszam. Znaczy, za trzy godziny skończyłem. <laughs> nie, nie, znaczy, no, to, nie o, no bo. Wolski bo był, siatkówki to co bo można przy... powiedzieć. Skra, skra wygrała. No ale skra wygrała, ale nikt nie myślał, że tak to będzie wyglądało. Wszyscy myśleli, że skra wygra z jastrzębskim 3 do 0 i będzie po zawodach, nie? A, ale wygrała a... zgodnie z przewidywaniami może ten sezon był zaskakujący no dobra, ale jak, jak się tak. oglądało ten mecz i patrzyło się jakiego y, stracha napędzili y, chłopcy z, ja, z Jastrzębskiego y, z no to okazało się, że ta Skra nie jest wcale taka mocna jak to wszyscy chcieliby no, ją widzieć, no, znaczy, niestety nie jest bo, niestety, bo, bo to bo też pokazało Final Four, fa, final też, four to raz, znaczy tak. można przegrać z, dy, z Dynamem, tak znaczy, wygrali no. drugi mecz, tak, przegrali jeden w Final Four, no w tak, tak, tak, tak natomiast Jastrzębski wcale nie był drużyną gorszą jakbym nawet, że gdyby nie kontuzja Abramowa w pewnym momencie gdyby nie parę decyzji sędziów też w, w, w co wcale Skra nie musiała być i to, że Skra gra przeciwko swojemu trenerowi o czym pisał Marian Kmita, no to faktem jest, że miałem takie przeczucie jak oglądałem to ale dopiero jak przeczytałem nie, ten artykuł... Nie tyle przeciwko, to po prostu on nie ma żadnego autorytetu w tym klubie. No, no bo nie ma, nie ma. On, on, on był drugim trenerem i, i jakby na tej, na tej funkcji się znaczy... sprawdzał. on nie ma ze sobą ani żadnej fenomenalnej kariery zawodniczej. Tam są takie nazwiska poza tym w tej skrzeże, to no, trzeba dokładnie. wziąć za mordę po prostu. Albo, albo, albo wziąć to rzeczywiście. No, no i tyle. No. No, y... Nasz podcastowy despota. Nikt, to znaczy, nie no, to znaczy, nikt nie, normalnie jeśli, do Wenty nie fiknie, tak? W żadnej w Europie. Jeśli się ma w Dużynie no. Gwiazdy, to trener musi też mieć jakąś charyzmę Na Gwiazda ma za sobą bardzo poważną przeszłość. No i o to o chodzi. Ty, o, tym o tym mówimy. O Winnicki. Ale na ma wrogie nie ma Winnicki, koszykówki kobiet <laughs> oglądałem dzisiaj. <laughs> Są to też jest ciekawa historia, że polska reprezentacja pojechała do Stanów szukać rozgrywającej. No, znajdzie. No znajdzie, tylko to już, wiesz, te takie szukanie Amerykanki do reprezentacji, to tak mi się już nie, dobrze kojarzy. No i ja Chociaż do Brazylii. No bo no, no, no, sk Skra to nie jest taka drużyna. Jak, jak zaczynaliśmy sezon ee, siatkarski, myśleliśmy, że Skra to będzie drużyna, która... Znaczy faktem jest, że wygrała który raz z rzędu mistrzostwa No, już mi się nie chce liczyć, ale. ale Piąty, szósty już. No, tak, tak, tak, tak. Natomiast w przyszłym sezonie już może być, może być gorzej, po tym jak to pokazał Jastrzemski. Wchodzą całkiem niezłe pieniądze do Rysowi. Aresowie już pokazała, że umie grać. Tak, i tam jeszcze paru ludzi przyjdzie, i to, i to myślę całkiem niezłe nazwiska. No, dzisiaj, dzisiejszy news jest taki, że Piotr Gacek został, no, nie wiem na ile zwolniony, ale, ale nie będzie grał w Skrzew w następnym sezonie. Trochę taki, mam wrażenie, kozieł ofiarny, no bo nie sądzę, żeby to można było na Gacka zwalić to, że, że Skrag nie wiem, no właściwie nawet nie wiem co, no bo w sumie wyniki sportowe i tak, zwali, są, tak zwali, są całkiem niezłe. To jest tak jak z Del Bosque, zwalili na niego wygranie mistrzostwa i, i, i, i Ligi Mistrzów. Znaczy tam głównie, głównie pewnie chodzi o to, żeby ściągnąć Pawła Zatorskiego, który jest młodszy i bardziej perspektywiczny. A ja myślę, umiejętności w tej chwili już są podobne jak Gacek, więc no, dwóch libero takiej klasy trzymać nie ma sensu w klubie. Natomiast no, pierwszy problem do rozwiązania to trener drugi tuż za nim, to rozgrywający, no, jeśli chodzi o, chodzi o Skrę w tej chwili. Że gadło za drogi. Tak się obawiam. <laughs> Drogą, to, to, to <gryodedne> nie przesadzajmy. No, kraj jednak zdobywa mistrzostwo Polski, więc to ja my tu tak gadamy, znaczy, jak no oni bo jakby w to z... najmniej wiesz, znaczy, spadli spadł drugiej ligi. Bo to jest trochę tak, że oczekiwania wobec Kry były takie, że wszyscy oczekiwali, że oni 3-0, 3-0, 3-0. Dziękuję. wygrane tam finał Final Four, pewnie też wygrany najlepiej i mamy, jesteśmy potęgą w siatkówce. Ciekawi mnie bardziej dysonans, jaki jest pomiędzy siatkówką i piłką ręczną, bo chodzi o jeżeli chodzi o, o w ogóle śledzenie wydarzeń, nie ma w ogóle komunikacji, to jest tak, że piłka ręczna reprezentacja, super, tak, gra reprezentacja, wszyscy jesteśmy piłkarzami ręcznymi, nagle wszyscy wiedzą kto jest kołowym, wszyscy wiedzą kto jest skrzydłowym, gdzie kto gra z wszyscy bym no nie przesadzał. No nie, mówię o, o takim ludożerce polskiej takiej. No ja właśnie to, też o tym mówię. Co to na Małysza, co to na siatkarzy, co to na reprezentację Polski w piłce nożnej, a później na ręczną szybciorem, nie? Z tą samą flagą. Nieważne, czy tam jest na niej napisane Legia, y, mil, czy cokolwiek innego. Nie no może skopiłka ręczna ma troszkę bardziej skomplikowane zasady niż skoki narciarskie, także... Ale, to teraz chyba... to ale, już nie ale... wiem. Ale chyba nie... Teraz tak, teraz tak, to bym uważał. Teraz to widzę, że skoki są najbardziej no skomplikowane. Ale, kwestia, ale kwestia, chyba nie że... bardziej niż siatkówka podejrzewam. No, no, no, to to są jest dosyć kwestia proste kwestia dyscypliny. dyscypliny a no. czy znaczy to, że... to jest kwestia w związku przede wszystkim to i, i, i, i władz no, ligi Ale proszę cię. Jeżeli turniej o pieniądze. puchar Polski w siatkówce, masz spod małego palca, możesz go obejrzeć, a informacja o tym, kto zdobywa puchar Polski w piłce ręcznej, nie przebija się do wydań gazet do stron internetowych. I w ogóle nikt nie wie, kto zdobył Puchar Polski. To jest w ogóle jakiś skandal. Mało tego, to, że Wisła Płock odpada z MMTS-em, to jest informacja na miarę tego, że, nie wiem, skrabeł chatów przegrywa z Jastrzębskim. To jest mniej więcej tego typu informacja. Wisła Płock to jest normalny kandydat do Mistrzostwa Polski rok w rok, od zawsze. I oni odpadają... No, poza tym sezonem. Poza tym sezonem, bo w tym sezonie odpadli z MTS-em. Ogromna niespodzianka. No, to jest informacja, podanie, która nie przemknęła. Ale był jeden tak naprawdę. No tak, ale nie przemknęła się nawet chyłkiem do mediów taka no, informacja. Tak no, w ogóle, no nie, jest. ale to wiesz, to nie, jest, to nie jest problem. Znaczy, to jest trochę problem mediów, oczywiście, i problem tego, o czym mówiliśmy niedawno, czyli poziomu dziennikarstwa sportowego w Polsce i i korzystania z, z najprostszych źródeł, ale, ale to jest, jest to, jest to tak... też kwestia właśnie władz ligi siatkarskiej i ligi y, piłki ręcznej, po prostu jeśli tak jak mówi Ernest, jeśli liga Siadkarska ma sponsora, jeśli ona do jakiegoś czasu istnieje w telewizji i potrafią się ci ludzie dogadać z telewizją na tyle, że te mecze są transmitowane i wiedzą, jaka jest wartość tego, że są obecni w telewizji, a niestety zupełnie odwrotna sytuacja jest z władzami piłki ręcznej ligi i koszykówki na przykład. Ale, yy, ale zauważ, że Sponsorem strategicznym y, ligi y, piłki ręcznej jest PG NIGE. Czyli ale od, ale, to, od, ale od niedawna. A oni są sponsorem Skry, Bełchatów, na przykład, tak? Od niedawna, no ale. Od, no od niedawna znaczy, i od, nie, od znaczy, niedawna, no, no bo to jest pół jak sezonu jak, tak naprawdę. No pół sezonu, no ale halo, tu, jest, tu się, tu się <śmiech> naprawdę dzieje. Ale to My... Wiesz, ale jak plus obejmowało siatkówkę, też nie było tak od razu spektakularnego sukcesu, no to trzeba zapracować. No. Taka ale, ale, ale no, sportu, Dobrze, ale informacja, poważny, ale informacja w kraju pod tytułem ktoś wygrywa puchar Polski, powinna zostać no, ludziom przekazana. To się taką popularnością. To naprawdę potrzeba znaczy, czasu, żeby. Nie, no ja mam wrażenie, że jak się odbywa turniej kiedy węta, wszyscy mówią o 13 sekundach i tak dalej, w ogóle wiesz, bo jestem no, no, Mistrzostwa pian. Europy czy Mistrzostwa Świata to jest zupełnie inny kaliber niż Polska Liga, no. Ale no nie, no dyscyplina właśnie... jest dyscyplina, chodzi o to, że dy, wiesz, pasjonujemy się na co dzień polską ekstraklasą, jakoś tam mniej, nie? ale mówimy o, o, o piłce nożnej na każdym poziomie. Rozmawiamy o niej jako o sporcie, jako o dyscyplinie o sportu, najpopularniejszy sport. Właśnie to, o ale, ale, nie, nie mówiliśmy. Ale o piłce, o to, ale o piłce damy, ręcznej. staramy się mówić w taki ]jący. sam sposób, w taki sam sposób Staramy się, wiesz, dla mnie mecz Vive MMTs czy Wiwe Wisła jest takim samym meczem jak mecz reprezentacji Polski, szczególnie nie że mają wspólny mianownik postaci trenera. ale nie możesz patrzeć ja przez swój rysmy, pryzmat, Tylko mówimy o popularności wśród jakiegoś tam szarego odbiorcy, który będzie z czymś jak dostanie to na tacy tak naprawdę. On nie, nie, nie będzie przekopywał sześciu stron, żeby osobno sprawdzić wyniki piłki nożnej, osobno hmm, wejść tak, na stronę no, siatkówki, znaczy osobno ja na nie stronę pracy pił piłki ręcznej. Dlatego zastanawia mnie listrzów, bardziej to, do... Nie mówcie jednocześnie. Nie, nie mówcie jednocześnie. <ślesz> właśnie. Teraz będziemy jednocześnie milczeć. <ślesz> ja mówię, tak. że u mnie w pracy na przykład pytano o jak jechało na mecz Ligi Mistrzów do Niemiec, z którego lotniska leci, czy mamy w Kielcach lotnisko. Mamy to słowie. <laughs> Bardzo piękny, ale chodzi mi o to, że to interesowało. To była ranga problemu, tak. No nie, na znaczy mówię, to, to, to jest wypadkowa tego właśnie. No ja pamiętam jeszcze jakiś czas temu, gdzieś tam no, uczestniczyłem w rozmowach i, i w temacie transmisji telewizyjnych i siatkarskich i, i piłki ręcznej. pamiętam, że z władzami siatkarskimi zawsze. Zawsze nie było żadnego problemu z przesunięciem meczu o godzinę w prawo czy w lewo, bo coś tam innego się działo równolegle, tak? W telewizji nie da się pokazać dwóch wydarzeń równocześnie, jak wiadomo. Więc trzeba tak to poukładać, że było jedno po drugim. I władze siatkarskie zawsze były, znaczy znały wartość tego, że coś będzie w telewizji i potrafiły to docenić i przesunąć mecz. Natomiast władze koszykarskiej, piłki ręcznej, na przykład miały argument, że już wydrukowali plakaty z godziną 16, tak? I nie mogą przesnąć na mecz na 17, bo są wydrukowane plakaty. A to się daje 100, A... 100 zł człowiekowi i marker, żeby się przeleciał po tych plakatach. Albo się drukuje i od nowa, bo, bo, bo wydrukowanie plakatów to nie jest taka wielka. Albo porównanie albo... do praw telewizyjnych to jest żaden koszt. Tak, albo, albo gdzieś tam w jakiejś hali, na którą przychodzi 300 osób, mówi ci, ci jakiś tam pan, że nie mogą zmienić, bo ludzie już wiedzą, kibicy już wiedzą, że mecz jest o tej godzinie i jak teraz przesunąć o godzinę później? I co oni będą w tej sali godzinę siedzieć? Co oni z nimi zrobią? No i tak, takie, takie jest podejście, no więc wiesz, no i to jest ta różnica właśnie i dlatego popularność koszykówki, piłki ręczne i poziom ligi jest taki jak jest, a siatkówki jest inny, no i to się stąd zaczyna niestety. No a później kończy się na tym, o czym mówi trener Wenta, że jak skończy się ta kadra... Tak. to się skończy, Polska, skończy piłka się Polska piłka ręczna. Taki jest efekt tego. Tak jak Dla, na... stąd, stąd ten mój odbiór tej całej sytuacji, że nie ma czegoś takiego właśnie jak Buchar Polski, nie ma czegoś takiego jak Polska Liga. E... Znaczy jest lepiej, znaczy, no bo znaczy, pamiętajmy, znaczy, że, że Polska, Liga jest... tak przesadził, bo Polska Liga jest... Polska generalnie Liga jest po... rzecz biorąc na przykład liczba młodzików w Iwe Kielce wzrosła prawie dwukrotnie. No. E, dobrze, ale to jest, jest... To, jest lokalny, to jest sukces lokalny tego klubu, tak? To jest, Tylko, że jeszcze, Kielce to żyją piłką ręczną. Jeszcze pani Obóż redaktorze musi innych być... miast. Tak. No, a poza tym jeszcze musi być ktoś. <głos> kto Przeciwnik tyś... jakiś, by się przyjął. po pierwsze, ale po drugie, musi być ktoś, kto tych młodzików w przyszłości będzie potrafił zagospodarować. Albo pokazać im no, no, gdziekolwiek osób, jak będą eventy i kto będzie. Nie no, jest kilku młodych trenerów, którzy, którzy, którzy wchodzą i tam dobrze, Ale wiesz, bo to jest pułapka, tak? To jest to, co zrobił Oczywiście, że tak. To, co zrobił Debreczen w lidze węgierskiej, czyli wygrał wszystkie mecze w sezonie u nich nie ma playoffów. Vive robi to teraz w Polsce. MMTS, świetna drużyna, mają paru fajnych zawodników. Nie mają żadnych szans w tym meczu. To oni przegrają to do, do zera. Vivesko, nie mecz konkretnie Nie mecz konkretnie to tylko trójmecz tam, <laughs> do jest tam, do zera. Nie, no, tak, tak, tak. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że mimo wszystko jednak jest jakiś odzew, jeżeli chodzi o piłkę ręczną, więc może nie będzie bezpośrednio teraz no, to się nie, nie, znaczy od ściany Ja milczenia. myślę, że, właśnie nie, myślę, nie, nie, że nie. mówicie o dwóch różnych sprawach, bo ty mówisz, że jest odzew, jest, ponieważ jak są sukcesy, to siłą rzeczy jest odzew, szczególnie jak są sukcesy lokalne, lokalnie ten odzew jest silny. Natomiast myślę, że Michał mówi o o tym, że co z tego, że jest odzew, jeżeli to się odbije od ściany, bo nie ma rozwiązań systemowych, które no to, w przyszłości mogłyby... Tak, znaczy, no, ale... no, ty, ty, ty ich nigdy nie zobaczysz. To, że ty wiesz, kim jest Kamil Krieger na przykład, to dlatego, nie że jesteś taka... z Kielc, tak? Ale... A, a człowiek, który mieszka w Lublinie czy we Wrocławiu jest kibicem Śląska, to on Kamila Kriegera zobaczy raz w życiu, jak przyjedzie tam w Kielce i Kamil Krieger wejdzie tam na ostatnie 10 minut, pogra w obronie, rzuci dwa gole. I koniec. My o tym w podcaście mówimy od początku, ale przypomniało mi się teraz, że tydzień temu Prawie tydzień temu mieliśmy okazję rozmawiać z kilkoma polskimi piłkarzami już starszej daty, takimi, którzy teraz się bardziej parają trenerką i to z piłkarzami, którzy mają za sobą dorobek reprezentacyjny. I to poważne. Mieli... I to poważne. I oni mieli okazję oglądać właśnie takich młodych chłopaków, którzy nie przyszli z ulicy, tylko którzy przyszli z różnych właśnie lokalnych klubów i pokazywali co potrafią i, i na jakim są poziomie piłkarskim. I oni generalnie odniosły wrażenie, chociaż starali się to mówić oględnie, oględnie to byli trochę przerazni tym, co, co widzieli. Problem polega na tym, że ci nawet ci, którzy przychodzą, oni nie są oswojeni z piłką jako z taką no i oni mówili wprost, mówili wprost, że młodzi piłkarze, tacy, którzy mają 13-14 lat są prowadzeni w tym momencie przez tych trenerów tych Młodzików, jak y, zawodnicy którzy, dorośli. którzy są dorośli, no, na, na, na, na, na, na wynik. To, co mówiliśmy? No, no, to mówiliśmy tak o tym nie raz, no. Raz, no. No, w, Polski, w polskiej piłce młodzieżowej jest presja wyniku no, zupełnie nie wiem po jest co prawa, i bezsensowna. To jest sprawa jakichś rozwiązań systemowych. Natomiast chciałbym tylko powiedzieć, że, że według mnie piłka ręczna idzie w górę jednak. Mimo wszystko yy, są transmisje z polskiej ligi. No, ale są z Pol Kieligi, są, co, ale mogłoby, to, mogłoby się to odbywać zupełnie inaczej, bo to jest tak, że... Znaczy, ja myślę, że chcesz, żeby za szybko coś. nie da się tu jeszcze przyspieszyć. Ale, ale normalne pokazanie dwumeczu MMTS-u z Wisłą Płock to był fascynujący dwumecz. Ja go znam niestety tylko z live Scora. Ja go, ja go nie mogłem inaczej obejrzeć, bo, bo go musiałem obejrzeć po prostu, yy, tam się a coś działo. A ja telewizja nie pokazywała ja nawet? Nie, znaczy nie, ja go nie, nie akurat nie miałem okazji, a no jak się z tego nie daje. No. Bo wiesz, no bo telewizja jakby prawa ma ta sama co do Ligi Siatkówki no tak, i, tak, i tak. mniej więcej w podobnym wymiarze czasowym to pokazuje. Więc tu jakby, wiesz, no mówię tylko, że Siatkówka jest obecna w tej telewizji od lat dziesięciu, a piłka ręczna od roku. No może przyjdą za, za sukcesami w Lidze Mistrzów, przyjdą po prostu większa popularność i... i znaczy mówię, niestety, tak jak mówię, nic się nie odbędzie, jeśli nie zmienią mentalności. Ja nie wiem, jak w tej chwili jest, bo ja mówię o swoich doświadczeniach sprzed paru lat. Nie zmienią podejścia ludzie, którzy rządzą daną dyscypliną, bo... Pamiętajmy, że w bardzo podobnym okresie ta telewizja, o której mówimy, możemy powiedzieć, chyba, że to Polsat, tak? To, to nie, nie, nie ma tu żadnych kar za to. Ja I, mogę. <głos> no. Nie wiem, Dokładnie w tym ty, samym ja momencie, Polsat, w <głos> momencie Polsat wprowadzał na swoją antenę siatkówkę i koszykówkę. I dokładnie były te same plany, na tych samych prawach obie dyscypliny, obie ligi wchodziły. Tylko tak jak mówię, ludzie, Rządzący siatkówką mieli trochę oleju w głowie, żeby to docenić, a ludzie z ligi koszykarskiej no, nie mieli. I, gdzie jest teraz polska koszykówka, gdzie jest polska liga koszykówki, gdzie jest polska reprezentacja, to wiemy, a gdzie jest siatkówka, to też wiemy. No tak, tylko jeszcze trzeba umieć reagować na bieżąco, na przykład na takie wydarzenia jak, jak to, co się wiesz, dzieje, nie wiem, nagle dyscyplina idzie do przodu, tak, coś się wydarzyło trzeba zwiększyć, nie wiem, czy pulę godzinową, programową, nie wiem, cokolwiek, tak ale ja, myśl, ja myślę, że, Marci, że, że, że Marcin próbuje powiedzieć, że co z tego, że chcesz kogoś już szczęśliwić, jak on tego nie tak, chce. Jak on tego nie chce, no, dokładnie. Ja chcę. Bo, jeśli, bo jeśli, ktoś ci, <śmiech> jeśli ktoś ci ustala mecz, ja nie mówię, żeby było tak teraz, bo tego nie sprawdzałem, ale jeśli powiedzmy, ktoś te no mecz, tak, tak. mecz to, tego wiemy. ustawił równocześnie, tak jak PZPN potrafi mecz Pucharu Polski ustawić równolegle z półfinałem Ligi Mistrzów, Sztuk. tak? I choćbyś się wściek i bardzo chciał to pokazać, to po pierwsze nawet jak masz gdzieś jakąś drugie anteny, tak? masz Ktoś jakiś tak drugi kanał, nie to nie tak oglądał. nikt tego nie obejrzy. Więc po prostu nie ma sensu tego pokazywać. No tak. I... Słuchajcie, nie rozwiążemy problemów polskiego sportu dzisiaj, ale na pewno pobijemy kolejny rekord długości podcastu. Tak? No ale już pokończymy. Już skończyliśmy chyba. No ja tylko chciałem jeszcze na, na szybko, na krótko, bo jutro startuje. Żart. <grym> nie, nie, Jutro, nie, żart jutro musi Jutro, jutro startuje y, nowa formuła e, takiego cyklu lekkoatletycznego. Do tej pory to nazywało Złota Liga, Golden League, od teraz jest to Diamond League, czyli liga, liga diamentowa. Złota im się skończyło, tak? teraz, teraz do wygrania. Zerpałaście o ogólnie diamenty. <grym> Są czterokartowe diamenty. Czy znaczy, o tyle y, to bardziej. to jest jakieś malutki więcej, bo w Golden League było... W Golden League było tak, że... W Golden League było tak, że, było, tak, że było sześć, sześć tych mityngów tych i... Nie dam się, nie dam się, będę mówił. No było sześć mitingów i co roku wyznaczano chyba, nie wiem, pięć czy sześć konkurencji lekkoatletycznych, w których była szansa zdobycia tych sztabek złota i do tego trzeba było wygrać wszystkie sześć mitingów, żeby, żeby to zdobyć. Czyli zdarzało się tak, że ktoś tam wygrał pięć, jak na przykład Blanka Vlasic, tam w szóstym miejscu powinęła noga, nie wygrała i sztabki złota odjechały. Tak w skoków z to powinęła nogę, to dobrze. Pływa. Ale to wszystkie sztabki jej zabrali. Tak. Czy... Nie, nie, bo to, nie bo sztabki dostawało tylko wtedy, jak, jak się, wygrało się wygrało wszystkie, wszystkie. sześć meetingów znaczy, i to do tego bardzo dobre premie. Tak, tak, ta. Ta. No, A, no oczywiście, wiadomo. oczywiście. I to te bardzo te, te, te, te bardzo dobre premie to są na wysoko. wysokości była mniej więcej taka, że Cristiano Ronaldo dostaje tyle w czasie przejazdu z domu do pracy. No, nie, <laughs> tak, nie tak. Ale ja wydaję, już się wydaję, nie skarżę. Wydaje tyle na pali. Do, do Ferrari, które właśnie robi. Tak, natomiast, natomiast w tym tak. roku wymyślono trochę inaczej. I po pierwsze nie ma tych wyznaczonych kilku dyscyplin, tylko wszystkie konkurencje no, konkurencne walczą o, o, te, o, te, o te diamenty. Może będzie to, tylko ale, 6. Więc ale ale to, jest, to jest karatowy, takie malutkie. Takie wiesz. malutkie meetingów, natomiast bitingów jest 14, z tym, że każda dyscyplin będzie przewidziana tylko w 7, czyli jest tak, że nie muszą startować o wszystkich. I przyznawane są punkty. Za pierwsze miejsce cztery, za drugie dwa, za trzecie 1. I A za czwarte 0. Za czwarte zero i te, tego diamenta to Tak samo jak za piąte. I za szóste. I diamenta wygra ten, kto zdobędzie najwięcej punktów. Ja tylko powiem, że mnie przeraża ten materializm w sporcie. O to Jakby na przykład rozdawali klasyczne dzieła literatury. A bo rzerzuchy. <gulet> <gulet> za, za pierwsze miejsce dwa kilo żeżuchy, za drugie miejsce kilo rzerzuchy by za materializm. Ja mówię o wartościach duchowych, a to od razu z żeżuchą. Książka też jest materialna. Książka za pierwsze miejsce... To też jest materialna rzecz. Nie, ale co, mogę o tym pogadać. Ja zająłem się miejsce, miejsca moje jest lepsza. Chyba, że nie dawali by książek, tylko możliwość wysłuchania na przykład. Czy, czy, tak Zwycięzca miałby dwie godziny słuchania jakiegoś Dostojewskiego na przykład. Ktoś na żywo. Dostojewski czyta. na żywo swoje, dosta swoje dosta. Świetny pomysł. Co go w czasie do XIX wieku i siedziałby, do, Dostojewski trzymałby na kolanach, łaskał go po głowie i czytał mu. na Bolta. Jak butelkę. I czytał mu, czyta mu w oryginale tak, tak, po rosyjsku. Tak, tak, tak, tak. Za zwycięstwo to skoków braci, z Bracia Karamazu. Bracia Karamazow. Bracia Karamazo w oryginale. Świetna sprawa. No, to kolega to kolega, kolega chciał, żeby tutaj ten. No i nie za, było materialne. Za, za, za Zaczęliśmy poezję, skończyliśmy do, do Pięknie, pięknie, bo to, to co prawda. prawda wieczór jest późny, ale dowiedziałem się, co redaktor Maciusz uważa za wartości duchowe. <śmiech> to, i, to już jest A i, no, i, samy, i, że nie jest. nie jest, to kawal <śmiech> Tylko to w grobowcu dostojewskiego. No przepraszam, grobowiec to sobie, sobie już dopowiedziałeś. Bardziej kolana. Jak było, tak, tak, kolana dostojewskiego. No dobrze, okej. Okay. Myślę, że musimy skończyć ten podcast, bo nie wiem, jak to się skończy, jak będziemy to jeszcze kontynuować. przez. Znaczy chwilę. wiemy, jak się skończy, za, zaraz zaśniemy. Tak, to będzie <śmiech> wtedy najdłuższy podcast dwunastogodzinny. Chyba, że Ernest wyłączy czołem nagrywanie. Jeśli <śmiech> dobrze pamiętam, to jest takie dzieło filmowe dla tak odmiany. Chciałem powiedzieć, że przy nagrywaniu tak jeszcze nie miałem, ale przy słuchaniu tak. Czasami mam, że biorę sobie na słuchawki, na przykład nasz podcast i budzę się rano, a on jest zapętlony i cały czas gra. <śmiech> no to nie nie wiem, czy wiesz, ale mamy, takiego, mamy, mamy, tak, mamy takiego słuchacza wiernego, który słucha naszych podcastów, ale on zawsze mówi, że tak na 3-4 razy, bo, bo zawsze przed, przed snem sobie włącza i da radę tak do jednej dosłuchać i usypia. No, no, Następnie sobie odpala razem od momentu, gdzie przerwał. Godziny. I tak na 4-5 podejść to wieczornych całego podcastu razem na Podcast powinien się nazywać Morfina. Pozdrawiamy w ogóle. Morfeusza. Na szczęście nasz podcast jeszcze nie, nie jest przepisywany na recepty. O, wad... Adam, Zresztą wad... Niedawno, wad... niedawno powiem Ci, redaktor Gaweł doświadczył e, a dlaczego, a o... nie oznak, oznak popularności. A właśnie od tego słuchacza. Tak, kiedy? Doświadczył oznak popularności. Bo to Bardzo po polsku jest. <coughs> bardzo doświadczył oznak popularności. Znaczy na Twój widok, czy tam, nie wiem, tak się dowiedział, zapytał <coughs> się, czy to jest <coughs> naprawdę Ernest Gaweł? A, u Tomasza. Tak, u Tomasza. A, to później tak relacjonował. Faktycznie. Rozmawiam. już sławny jesteś wstrząsająca historia ja myślę, że musimy kończyć nie chodzisz na nocne na na imprezy, nie szlajasz się z nimi do rana to nie wiesz ja nigdzie się nie szlajałem nie, szlałem. Tak jest, nie wiesz, jaki jest smak meczu. sławy no, no, nie, nie ja z... byłem na chwilę na urodzinach mojego brata. brata zresztą szląego. właściciela chwila trwała 12 godzin. Tak, który tak, tak, trwała półtorej godziny. Ja myślę, że tak, tak, prawda. tak, tak, był to tak, tak, Amen. Dobrze, kończymy. U, Dobrze, na koniec jeszcze y, tradycyjny dowcip w wykonaniu redaktora Magdziarza. Tradycyjny brak dowcipu No a to już jak to roz, rozgrzymasz, to już jest twoja sprawa. Ja myślę, że możesz mi zaliczyć Dostojewskiego dzisiaj jako anegdotę. Albo te mikroporty. Albo to, ja to, moje, no. nie, to nie moje. No to ja ci chętnie oddam. Mikroporty? Swo swoje mikroporty ci. Oddam ci mikroporty. <głos> Dzisiaj, dzisiaj usłyszałem taka też a propos dziennikarza, który, który powiedział, usłyszałem od dziennikarza, że w Giro d'Italia, jaki teraz wyścisklarski startuje? Giro. Giro, że Luis Armstrong nie, nie będzie jechał. <śmiennie> <śmiennie> Leonardo da Vinci a... też nie będzie jechał. A co, a, to nie a co trąbka mu się zaplątała w łańcuch? Myślę, <śmuszczaj> że ciężko jednocześnie jeździć na rywerze i trąbi Może <śmuszczaj> <śmuszczaj> <Zbaczaj. Ale> dlatego. <śmuszczaj> ale to, to był. 40-50 lat po śmierci. Ale to byłby po zejściu. <śmuszczaj> Lekki byłby. No no no Prawda, Armstrong. Na zjazdach byłby Dizzy Zbaczaj. Gillespie. <śmuszczaj> Wiesz, Charlie Parker. My My My Wiesz, świetna ekipa. Grupa to była To by było coś. CCC Jazz. To kilka takich grup można by sformułować. To prawda, od z... Free, Bebop. Tak. A w drugiej byłby Bach, Mozart. <grym> tak. a Bach, a potem... Bach by Bach, się często tak. przewracał. <grym> tak. <tam. grym> Jakąś pankową ekipę można by tam też wrzucić. To, to prawda. Mozart by frywolnie zajeżdżał drogę przeciwnikom. To, to ten Hosen to nawiązuje... Robiłby do, miejsce no, dla miniportów. Beethovena. <grym> to Hosen, tak, tak, bo jak tak, jak równo, tak. By równo. Ale to takie nazwiska, wiesz, które tak. mają tak. dużą jakość w sobie. Jak lokomotywa. Ciężar gatunkowy, jeżeli chodzi o wymawianie. Bach, Beethoven. Wiesz, to jest tak, tak. Od razu. Natomiast y, taktycznym przywódcą grupy byłby Strawiński. Nie, on by układał Dietę. A, do, a Dostojewski? Igor, Igor, Igor byłby, z... byłby w następnym tak, tak. Razem z Tolstoi. Był z Printerem tol miałby, byłby sprinterem. Mogłabym się broda wplątać w władzę. broda, ale, ci, broda. Joszko, broda. Ale, ale mam wrażenie, że byłby dobrym góralem. Ci mieliby problem z Prustem, który byłby ciągle kontuzjowany. Nie, to, to, to prawda ciągle jednak patrzyłby wstecz a ciężko się wtedy finiszy a dopiero no co tam dlatego... na tamtym zakręcie jechałem Widać, rozmyśleć. i dlatego no, byłby ciągle zakręcie zakręcie dał... tak, tak. myślę, że nawet byłoby to lepsze niż mecz piłki nożnej filozofów Monty tak. pytona, taki wyścig kolarski hmm. takich grup no i wciśni oczekiwanie grup. udało ci się na koniec powiedzieć dowcip przy, przy wydatnej promocji kolegi. i prusta żegnają I się i trąbki Marcel Proust, Guy Armstrong <laughs> Igor Strawiński i, i ja. Gol! Jest! Jest gol! Nie!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 Zebak trzyma flagę w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rączynami! Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na swój kapiali? ten mecz! Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem! Zaprawia swą elegancką fryzurę Tadeusz Gafiński, a tymczasem wypił ty terytorialny